Pięknie, cudownie, czyli możemy jechać na dobry wieczór, na dzień dobry. Ja może na gorąco spytam, co się dzieje na wyspach, bo, bo sam jestem ogromnie tym podekscytowany, co tam na nawywijał. Hmm. Biznes as usual na wyspach, to znaczy, no jak wszyscy wiemy, konserwatyści wygrali. To powiedzmy, ta moja prognoza się sprawdziła, ale pomyliłem się co do skali tego zwycięstwa, bo jest to największa przewaga konserwatystów chyba od czasów rządów Margaret Thatcher. Także na ten moment już wiemy, że ze starego rządu około 1 trzecia ministrów będzie wyrzuconych, będzie zamienionych. Co, na najciekawsze, co najciekawsze, co yy, największa taka nowość to yy, wielka zmiana w Północnej Irlandii, bo wiele Północnej Irlandii jako ta część składowa Wielkiej Brytanii, Przepraszam, Zjednoczonego Królestwa, ma swój taki własny parlament lokalny. No i w tym parlamencie od zarania dziejów od istnienia Północnej Irlandii zawsze prze przewagę mieli protestanci. Teraz okazuje się, że już nie, że stracili tą przewagę. Jest na 17 miejsc, jest 9 miejsc należących do katolików i 8 miejsc należących do protestantów. No to to jest taka kolejna przełomowa wielka zmiana. Trzecia rzecz, no to czerwony mur północny runął. Te regiony uprzemysłowione Wielkiej Brytanii, te północne, czyli na przykład Manchester, Liverpool, ten pas idący po prostu od wybrzeża do wybrzeża na terenie Anglii, on zazwyczaj miał bardzo duże poparcie Laburzystów. To była tak zwana twierdza Laburzystów, nazywana właśnie Czerwonym Murem. No i okazuje się, że Torysom udało się w tym Czerwonym Murze dokonać kilkunastu wyłomów kilkanaście z konstytuencji zagłosowało za Torysami, były to... Po, jeśli policzyć ilość głosów, były, były to bardzo minimalne różnice, ale wystarczające na tyle, aby m, Torysi mieli z tych okręgów swoich przedstawicieli. A mówimy na przykład o takich okręgach, gdzie na przykład od 29 lat y, non stop wybierano kandydatów laburzystowskich. No tak jak przewidywałem Corbyn przegrał z powodu, że nie pokazał się. Nie był ani ciepły, ani zimny w temacie Brexitu. Kluczył, kluczył, kręcił, kombinował. A tutaj zmęczenie narodu już było takie, że po prostu trzeba było stawę, sprawę postawić na noża, Co właśnie robi Boris. W Szkocji bez zmian troszeczkę większa przewaga Scottish National Party. Natomiast północ standardowo zagłosowała za liberalnymi demokratami, co zawsze, zawsze mnie szczerze mówiąc dziwi. Natomiast sprawa szkockiej niepodległości jest no, nadal dosyć odległa, także myślę, że będziemy przyglądać się tej całej sytuacji. Natomiast teraz pytanie, tak naprawdę, na ile ludzie, na ile Szkoci, mieszkańcy Szkocji chcą tej niepodległości naprawdę? No bo kilka lat temu. Wyrazili się jednak za zostaniem w Unii, a na ile jest to wszystko popychane przez osobistą y, rządzę pani Nicoli Sturgeon, która chciałaby być po prostu głową państwa. No ja myślę, że odpowiedź na to jest prosta, bo znamy obydwaj, że forma przerosła treść bardzo mocno u pani Nicoli, i dwa tematy się zlały w jeden i chyba się przeliczy tutaj w swoich kalkulacjach między innymi dlatego, no, że Szkocja jest należy do korony i tutaj kto inny decyduje naprawdę co się stanie mhm. ostateczna instancja, więc rachunek z tego punktu widzenia jest no dla niej niekorzystne. A drugie, co moim zdaniem jest bardzo ważne, to fakt, że Szkoci owszem, oni bardzo są dumni ze swojej niepodległości, tej, tej swojej, tego regionalizmu, ale Aha. to są bardzo praktyczni ludzie, oszczędni, prawda, przysłowiowi. Wiedzą, jak się liczy pensy, więc wiedzą, gdzie jest ich interes. I ten, to przywiązanie do Unii jest merkantylne z ich punktu widzenia i jest kwestia hierarchii typowo merkantylnej, co jest ważniejsze czy utrzymanie stabilnego aparatu, to są wszystkie te polityczne i gospodarcze interesy establishmentu różnych jego poziomów czy jest bezwzględne żądanie niepodległości kluczowe. No i tu praktyka, praktyka pokazuje, że ludzie wybierają małą stabilizację zawsze. Dlaczego? No bo tak jest wygodniej, tak się zarabia, tak się żyje i tak świat y, funkcjonuje. Więc jeżeli Elżbieta druga na nich tupnie, to oni nie, nie zrobią kolejnej rewolucji tylko dlatego, że rzekomo bardziej kochają Unię od przykrego związku w rodzinie, w którym są od kilkuset lat, prawda? No bo tam są kłótnie w tej rodzinie i tam non-stop są jakieś tarcia, to z historii pamiętamy i one oczywiście rzutują na dzień obecny, ale nie na tyle, żeby się od razu wyrywać z jakąś rewolucją i się o to bić, to znaczy aby walczyć o prawdziwą niepodległość. A tą realną niepodległość, czyli to samostanowienie, czyli to, że będziemy rządzić się sami, i nikt nam nie będzie mówił, co będziemy robić, no niestety zdobywa się bardzo wielkim kosztem i wysiłkiem. Więc oczywiście pokrzyczą, to i tam, to i różne hasełka się pojawią, ale materii w tym nie ma żadnej, bo no bo zwycięża zawsze pragmatyka. A jaka jest ta pragmatyka? No, taka, że skoro jest Brexit, no to Elżbieta odzyskuje wszystkie lewary władzy. I... A skoro już mówimy o Elżbiecie, to pojawiły się informacje, które szczerze mówiąc już znane były od wielu, wielu lat. Mianowicie, że yy, to już nie Karol będzie przygotowywany na następcę tronu, chociaż on nie był brany podobnież pod uwagę już od wielu lat tylko że zostanie to po śmierci aktualnie panującej jej królewskiej mości scedowane na jego najstarszego syna, Williama. Aczkolwiek cały czas monarchia brytyjska, no to już nie jest monarchia brytyjska, jaką wyobrażamy sobie z XIX wieku czy wcześniejsza, to jest funkcja tak naprawdę mm, bardzo, symboli bardzo symboliczna, nawiązująca do historii i do tradycji. No... Skoro konserwatyści wygrywają wybory aż tak, no to, to wyraźnie tylko potwierdza, że kraj jest konserwatywny, tradycyjny, przywiązany do y, swojej kultury. No trzeba dostrzec, że ogromna porażka komunistów w tych wyborach jest też pewnym syndromem, znakiem czasu światowym, bo ten trend osłabienia ruchu lewicowego e, przyspiesza na świecie, pomimo narastającej fali społecznego buntu. I to właśnie stanowi ze względów społecznych ogromny problem dla globalistów, którzy się spotykają co roku na Bilderbergu. Mhm. To jest największe ich wyzwanie, bo takich sprzecznych nurtów nie są w stanie okiełznać po te ich metody, które stosowali do tej pory po prostu przestały działać Lewica zawsze dawała się bardzo ładnie wykorzystać i skanalizować społeczny bunt niezadowolenie, które się pojawia a tutaj jest absolutnie odwrotny ruch pojawiają się na, ruchy nacjonalistyczne populistyczne czyli wiatr w żagle lewicy tej klasycznej, tych roszczeniowych że damy wam z podatków, bo jesteście biedni, pomoc społeczna i tak dalej. To wszystko spada na drugi plan, bo najważniejsze rzeczy to jest masowa migracja, to jest Lega Nord we Włoszech, to jest to są inni populiści bo to z, z, z prawej strony i z centrum na przykład francuska partia Rassemblement National to, to było wcześniej ruch narodowy a obecnie jest zgromadzenie narodowe front narodowy francuski się przedziergnął widząc co się dzieje Maryna Le Pen prowadzi w bardzo do, m, sprytnym kierunku mhm. bo ona się obecnie politycznie znajduje w centrum i kiedy ma... Tak, to już nie są radykałowie, to już są po prostu konserwatyści. Oni są w pewnym wymiarze już w, w, w głównym nurcie polityki i w wyborach samorządowych dają baty wszystkim partiom tym tak zwanym klasycznym, chociaż jeszcze dwa lata temu była... Marine Le Pen była powszechnie uznawana na świecie, w Europie, na salonach jako jakaś ekstrawagancja jako folklor to jest osoba, z której się nie podaje ręki bo to są, to są dzikusy no i niestety z punktu widzenia globalistów muszą z tymi ludźmi teraz siadać do stołu i pić z nimi szampana na, im, na imprezach, bo oni przejmują władzę a kiedy e, Macron się przewróci, a tu już widać gołym okiem że ma ogromne problemy utrzymania się na stołku no to będzie jedyna alternatywa partia ze środka antyestablishmentowa która da się okiełznać, da się oswoić bo Maryna Le Pen jest wytrawnym politykiem ona się potrafi układać czyli że z nią można się dogadać ci ludzie którzy na nią głosują to są dzicy tak? mają różne postulaty, różne wymysły populistyczne ale ona nie, ona jest wytrawnym politykiem klasycznego nurtu mhm. więc to biorąc pod uwagę na tym przykładzie praktycznym widać, że po prostu została otwarta nowa era partie lewicowe w tym ruchu sprzeciwu wobec klasycznego podziału na prawicę i lewicę wedle kryteriów społecznych to traci sens i znaczenie. Młode pokolenie i średnie pokolenie nawet już na to nie zwraca uwagi i głosuje równie chętnie na partie lewicowe jak i na skrajnie prawicowe mhm. w, w, tam gdzie są ich interesy reprezentowane faktycznie albo przynajmniej głośno przekonująco i to widać, ten amalgamat często takich dziwnych partii Tworzą się sojusze działające, na przykład we Włoszech Partia rządząca W Niemczech teraz w kontrze do tego działa egzotyczna koalicja Makrela tym rządzi Ale ta koalicja nie miała prawa się niedawno, do niedawna nawet ukazać Bo tam socjaliści rządzą z hdk -ami. To jest w ogóle niepojęta sprawa Tzw. Tak zwana konserwa... partia centrowa i konserwatywna, chrześcijańska umawia się z komunistami no to, jest, to jest rzecz niebywała ale, ale przecież dzieje się na porządku dnia ta koalicja rządzi ona dominuje w Europie ministrem finansów jest facet ze SPD, który żąda podwyżek podatków na wszystko teraz no i, no i te podwyżki wprowadzi podatek Tobina, na przykład, który zabije niemiecką giełdę, która ledwie dyszy, bo, bo Deutsche Bank się chyli ku upadkowi. Więc... No tak. To jest, to jest, to jest jakiś znak swoich, naszych czasów, kiedy okazuje się, że kapitalizacja Deutsche Banku jest na poziomie naszego Polskiego Narodowego Pek Banku PKO. A to jeszcze nie jest koniec tej zabawy mhm. tak powiem ostrożnie bo nie, nie chcę psuć nastroju przed świętami, no ale przyszły rok będzie bardzo wesoły nadchodzący rok, to widać bo dzisiaj gorąca informacja jest z tak zwane flash market z wyprzedzeniem przedświątecznym bo to się koło 20 pojawia dane grudniowe no są, są bardzo złe w Eurolandzie. Jest recesja w przyszłym roku, jest pewna. No i to, to znaczy co? No jak gospodarka zwalnia, to zaczynają się problemy finansowe, bo przecież Lagarde pompuje. Ona mhm. więcej już nie jest w stanie napompować. Więc mamy problem na horyzoncie i on się pojawi. To jest kwestia zaledwie miesięcy. Mhm. Plus jeszcze, jeżeli by spojrzeć na y, informacje z Zero Hedge, aczkolwiek tutaj czasem trzeba podchodzić ostrożnie, no to dla przykładu w USA trzeba będzie, nazwijmy to, dodrukować w tym momencie y, całkiem sporą sumę pieniędzy i to jeszcze przed świętami, żeby, y, żeby FED mógł przeprowadzić y, ratujące operacje repo. No to tak nie jest, tak naprawdę. repo to jest tak? fałszywy sygnał, ta odsa zupełnie co innego chodzi. Nie mamy czasu, żeby to bliżej tym się zająć. Strukturalnie oczywiście to jest powód nawet do paniki, a to ta sprawa z repo, zauważmy, wyszła w momencie, kiedy giełda bije rekordy. Mhm. I jest maksymalny optymizm, i są bonusy świąteczne i są wszyscy szczęśliwi. I w tym akurat momencie wychodzi pierwszorzędny sygnał stresu kredytowego i to u samych podstaw rynku obligacji. Mhm. To jest największy rynek funkcjonalnie w Stanach i w ogóle największy rynek obligacji w ogóle na świecie. Mhm wobec tego, jeżeli jego podstawa, czyli ten kredyt zapewniający płynność obrotu jednodniowy kredyt, to jest 24-godzinny, czyli najkrótszy kredyt możliwy, czyli taki, który jest potrzebny do zamknięcia operacji bieżących. Jeżeli ten kredyt wysycha, to znaczy, że coś się dzieje w systemie bardzo poważnego. Ale to nie znaczy, że FED to wszystko wykupuje. To nieprawda. Te, te operacje dzienne się po prostu bilansują. On wychodzi na zero. Albo prawie zero, tam z niewielką nawiązką. FED na tym trochę zarabia, więc można powiedzieć, że gospodarczo jest ok. Kłopot w tym, że FED w tej roli pośrednika w ogóle nie powinien uczestniczyć, bo to, to rynek sam robi. To znaczy instytucje, duże instytucje finansowe, ubezpieczalnie i banki na tym rynku repo same między sobą handlują. Ci, którzy mają duże pozycje gotówkowe, to, to są ich aktywa i oni zarabiają w ten sposób, że te aktywa komuś pożyczają na jedną dobę. Prawda? i to jest lukratywne bo interes jest pewny, bo w zamian dostają obligacje obligacje jak wiadomo no to już pewniejszego papieru nie ma więc operacja repo to jest klasyczny pewniak 100% wiarygodności no gdzie jest problem? Tutaj no, jest, strukturalny problem bo banki przestały te operacje między sobą przeprowadzać Mhm. Czyli coś się dzieje. No, trzeba się temu bliżej przyjrzeć. Ale to nie znaczy, że 500 miliardów na święta wydrukuje. To jest nieprawda. Nic nie wydrukuje, bo na bilansie. A może przekieruje. Może źle się nie Nie, nie, nie. Oni po prostu od, od, otworzą specjalne hurtowe. Inaczej to okno jest już otwarte od dwóch miesięcy. Do tego okna dosypią dodatkowe, dodatkową linię kredytową od siebie, bo to jest podłączenie do, do rachunku banku centralnego po prostu, elektroniczne. I tam wpiszą tam 500 z dziewięcioma zerami. I to wszystko. To, to jest cała operacja zasilenia tym kredytem z banku centralnego czyli zwyczajny balance sheet zwyczajne dopisanie do balance sheet tak, no jeśli klienci, którzy tam przyjdą i chcą to wziąć, no to do, mogą to pobrać do wysokości wszyscy razem, tych 500 miliardów ale muszą następnego dnia to oddać <gry> albo ich, ich obligacje zostaną skasowane, więc więc tak czy inaczej no, sprawa jest pewna bilans się wyzeruje no i, i będzie po świętach pozamiatane problem polega na tym że taki objaw się w ogóle pojawił że interwencja banku centralnego była konieczna i to oznacza, że coś tam się dzieje poważnego no, a co, no to trzeba tam pogrzebać no, tam wiadomo, że jest to poważne jeszcze z drugiego źródła mianowicie z Bank of International Settlements w Bazylei bo oni napisali w swojej edycji co miesiąc nam się taki papier ukazuje raport o stabilności finansowej czyli tak NBP robi to, ale dużo obszerniejsze, bo to jest raport o stabilności finansowej świata czy wszystkich banków centralnych oczywiście i tam spojrzenia są przekrojowe na gospodarkę tematy są różne wiodące na przykład w, w rocznym raporcie często są sygnalne przewidywania co do kierunku rynków najważniejsze trendy i tak dalej ja to czasami czytam i cytuję bo to są istotne rzeczy oni mają bardzo dobry zespół analityczny i dostęp do wszystkich bieżących danych więc oni wiedzą co się dzieje u samego źródła i stamtąd pojawił się w grudniowym opracowaniu podsumowującym ten rok, że wyjaśnienie, że o, w Stanach tam jest taki problem z tym repo, no, ale tutaj to, to są specjalne operacje, bo tam bankom były potrzebne pieniądze na bonusy świąteczne. I przychodzą i biorą te kredyty, bo, bo żeby bilanse na koniec roku zamknąć, tak zwany window dressing. No to bardzo ładne i optymistyczne wyjaśnienie. No, co jest ewidentną bzdurą nawet dla lajkonika. Mhm. Czy, tak, ja proszę pana, byłem w swojej szkole lajkonikiem, a ja byłem prymasem. Mhm. Więc nawet dla tego pokroju ludzi to wyjaśnienie jest troszeczkę podejrzane. No, a dla nas jest oczywistą brednią, więc, mhm. więc jeżeli takie rzeczy się w ogóle pojawiają, to mamy z najlepszego źródła potwierdzenie, że sytuacja jest Mega poważna, skoro e, poważni goście kłamią w żywe oczy. Mało tego w sposób no, niewyrafinowany, bo nie znajdują lepszego wykrętu. Mhm. Więc coś tutaj jest bardzo głęboko zakryte. A wiadomo jedno, że chcą przeciwdziałać panice. Więc mówią byle co i byle jak. Więc no. To oczywiście nie oznacza, że jutro się świat skończy mhm. i że się choinka zawali, na nas spadnie i światełka zgasną. No, wcale tak nie będzie. E, bo te oznaki stresu po prostu pokazują, że coś się dzieje tak 10 lat temu. Było na rok przed upadkiem Lehmana. Były przewrotki tam w różnych funduszach, hedge fundach, które ryzykownie weszły w rynek nieruchomości z różnymi papierami pochodnymi opartymi właśnie na tych hipotekach i tam one się zaczęły przewracać no i fachowcy od razu wiedzieli co się dzieje no, że rynek nieruchomości po prostu bańka pękła ale ona pękła rok wcześniej przed dużym kryzysem który się objawił całemu światu dopiero po roku, kiedy się przewrócił Lejman i wszyscy zobaczyli, o kurde to te nieruchomości to one rzeczywiście są ryzykowne tylko przez rok udało się utrzymać jakiś taki kon, kon, kon, sanitarny, sanitarny kon, konwój otaczający, otaczający tą całą sytuację no ale w pewnym momencie już nie dało rady no to jest tak, że wszystkim zależy jak gra muzyka, żeby tańczyć jest wesoło i tam się coś dzieje i zawsze coś można zarobić, więc wszystkim zależy, żeby nie psuć atmosfery. Ale kiedy ona się już zepsuje, no to działają zupełnie inne mechanizmy, czyli goście w smokingach przypominają ludzi z dżungli i nie zawahają się wbić noża w plecy swojemu przyjacielowi to normalna reakcja w tych warunkach, ekstremalnych. Przypominają mi się słowa jednego z Rothschildów, który powiedział, że ostatnie 20% zostawia innym, jeśli chodzi well. o wzrosty. No W tych przysłowiach jest sporo racji, ale trzeba wiedzieć też, że, że poziom wiedzy zależy od, od miejsca, które się zajmuje. I często jest tak, że ci goście, którzy opowiadają różne takie przenośne drdymałki, to mają dużo większą wiedzę niż zdradzają. To wcale nie musi być tak, że insiderzy wychodzą z kwitnącego rynku, dlatego że nie mogliby pociągnąć dalej wcale nie no dlatego, że tak jest dla nich wygodniej systemowo nie budzą podejrzeń to wszystko się gładko rozpływa, nie ma sygnałów alarmowych no i te 20% ostatecznie to nie ma żadnego wielkiego znaczenia bo te 20% to jest bufor czasu który jest potrzebny do uruchomienia przemyślenia, przygotowania, uruchomienia projektów po drugiej stronie jak to się zacznie zawalać, to wtedy musimy mieć nie tylko gotówkę w kieszeni, ale gotowe plany gdzie ona będzie zaorana w czym, kto to zrobi, jak daleko i tak dalej, to wszystko musi być gotowe no i kiedy to się robi, no właśnie na tym etapie więc te 20% to, no owszem, no to niby tak ostrożnościowo, no to takie, przeczuwam, to już wychodzę, bo ten... No nie. 20% to jest czas potrzebny na przygotowanie łojenia po drugiej stronie. Mhm. Bo się zarabia w obie strony. I na tym polega urok tego. Zarabiamy 80% w mańkę i 80% albo razy kilka w drugą stronę. No, i razem mamy kilkaset procent, jak to się poskłada. Tak? No. A jak gdybyśmy byli łapczywi, zachłani i głupi, to dojechalibyśmy do szczytu, który wiemy, kiedy nastąpi z dokładnością. No, może nie godzin, może nie dni, ale tygodni więc e, moglibyśmy to wyczesać na maksa tak? ale, mhm. ale wtedy będziemy po drugiej stronie zdezorganizowani i nie gotowi do, do działań na spadku więc rozsądny planista, który ma wiedzę strategiczną o z, z zachowaniu rynkowa, to są przecież sprawy dużych organizacji więc jak ma się wiedzę przekrojową i przede wszystkim sterowanie monetarne no to można to przewidzieć można to zaplanować więc jeżeli coś takiego ma się w ręku to ta oszczędność taka ostrożność i niby non że 20% tutaj nas stać na to, żeby to oddać, no wcale tak nie jest to nie jest nikomu oddane my oddajemy 20%, zarabiamy na kolejne 100% i więcej mhm. więc to no tak z mojego punktu widzenia wygląda jeżeli bym podejrzewał że duże cykle i duże organizacje tym manipulują i wykorzystują nas swoją korzyść. A przecież insider trading występuje na wszystkich poziomach. Mm -hmm. Więc dlaczego nie w bankach centralnych? Czy? Trudno się nie zgodzić. Pytanie, no. pytanie jest absolutnie retoryczne, bo byłoby to całkowicie sprzeczne z naturą ludzką. Tym bardziej, że narzędzie w postaci sterowania tym wszystkim tą polityką monetarną no, jest tak nieprawdopodobnie wielką zachętą tak wielką pokusą no że to, no, trudno znaleźć na, w tych okolicznościach lepszą tam aż się prosi żeby to wykorzystać tę wiedzę ja to oczywiście nie twierdzę że ktoś to robi bo na to przecież dowodów nie mam Absolutnie nie. Nie, nie, nie. My tutaj, my tutaj twardo się trzymamy mm, z dala od takich teorii, prawda? Mamy gęste poszlaki. Możemy jedynie przypuszczać, że tego typu gry się odbywają. No bo tak się dziwnie składa, no, że te cykle gospodarcze, prawda, i, i to coraz większe kryzysy finansowe co kilka lat. No a goście, którzy to wszystko montują, no, nigdy nie, nie, nie, nie są stratni, mało tego. Nikt nie poszedł nawet do więzienia, chociaż przekręty są na miliardy, dziesiątki miliardów i już biliony. Ale nikogo nie ma w więzieniu, no, poza jednym, który okradł swoich ziomków. Taki pierwszy, prawda? Organizator handlu elektronicznego tam w akcjach. Pan, jak on tam się nazywa? pan, no taki o myszowatej twarzy e, Bernie Bernard Madoff o, takie nazwisko Aha. on okradł swoich kolegów, no w bardzo, w bardzo ordynarny, brzydki sposób, no i musiał odsiedzieć, no ale to jest wyjątek, bo inni typu Korzań i tam ci różni prezesi tych wszystkich banków no to żaden z nich nie ucierpiał chociaż przecież przekręty jak powiadam poszły na miliardy i są na to dowody no, była potrzebna akcja ratunkowa tak? specjalne kredyty umorzenia długów i tak dalej no, no ktoś z tego skorzystał tak? podatnicy za to zapłacili bank centralny wyemitował kredyt tak? no, a podatnik zapłaci od tego procent, no jeszcze dług ma na karku do spłacenia w podatkach, w których oczywiście nikt nie spłaci, bo dług już jest nie, nie do spłacenia, więc, ale odsetki są na bieżąco regulowane, mhm. więc e, tak czy inaczej podatnik za to wszystko musi beknąć. A z bankierów żaden nie ucierpiał. Bonusy po roku, dwóch natychmiast wróciły do e, poprzednich wartości, a teraz biją rekordy znowu to znaczy są większe niż w poprzedniej turze więc wiadomo z tego, że nawrót kryzysu finansowego będzie w większej skali niż poprzedni poprzednia edycja, bo tak było do tej pory więc kolejne kryzysy są coraz większe coraz większe są przekręty no i nikomu się nie dzieje krzywda poza tymi, którzy muszą na to zapracować bo ci, nie dość, że mają coraz gorsze warunki życia muszą płacić coraz większe podatki, to są obciążeni jeszcze kosztami tej całej zabawy na koniec no więc tracą na, na wszystkich frontach a po drugiej stronie są same luksusy czyli, że ci, co z tego korzystają i montują te przekręty no, są szczęśliwi robią zygu zygu na nosie całemu światu, bo przecież są nietykalni mhm. Co prawda od czasu do czasu pojawiają się nurty oddolne. Nie chcę tutaj mówić o rewolucjach, o jakichś atakach, ale dla przykładu o tym wielomiesię wielomiesięcznym nurcie aktywistów protestujących przy Wall Street w czasie ostatniego kryzysu. No ale tak naprawdę no, nie spowodowało to niczego. Owszem, zostało zanotowane, zostało zostało zapamiętane, ale tak naprawdę żadnych zmian właściwie nie wprowadziło. Owszem, yy, części obywatelom, którym zabrano domy na kredyt, umożliwiono dogadanie się z bankami, yy, natomiast w skali, w skali, powiedzmy, wielkiej yy, nie, z, nie, nie spowodowało to żadnych wielkich zmian. System, jaki jest, taki nadal jest. Pewne sektory rynkowe, jak na przykład rynek de, de, derywatywów jest cały czas nieuregulowa, nieuregulowany. Mamy do czynienia w pewien sposób z rynkową bonanzą. Wszystkie ustawy, które po ostatnim kryzysie wprowadzano, zostały albo rozmontowane. To były ustawy mające na celu ograniczenie, ograniczenie funduszy inwestycyjnych banków, wszystkie zostały rozmontowane w ciągu ostatnich lat albo tak naprawdę nie weszły e, nawet w życie, były odraczane, odraczane, aż w końcu, e, aż w końcu skasowane, tak jak sławny Wo Wo Wo Volker Act, prawda? No, tak. Więc, więc, więc jak, jak zawsze, jak zawsze po, burzy, po burzy, było dużo, dużo krzyku, dużo gadania. Dużo, dużo różnego rodzaju przedsięwzięć natomiast skończyło się tak naprawdę jak zawsze warto jeszcze zaznaczyć, że ruch Occupy Wall Street bo tak to się nazywało miał cechy bardzo wyraziste ruch oddolnego prawdziwego takiego wyrosłego grassroots czyli organicznie wyrosłego ze sprzeciwu tam przychodzili prawdziwi ludzie mhm. którzy potracili pieniądze, czyli się rozgaryczeni Auty, to, ruch żółtych kamizelek po amerykańsku mhm. e, ale on został bardzo szybko zinfiltrowany przez zawodowych prowokatorów z tajnej policji, czyli CIA po prostu i goście tam zresztą to w, reporterzy to szybko wychwycili bo się znają niektórych ludzi z tych środowisk i ten cały ruch został spacyfikowany poprzez infiltrację to typowa metoda klasyczna więc zabawa trwała miesiąc dwa, a później to zostało przejęte i skanalizowane w odpowiednią stronę i wyciszone więc to nie jest tak, że to umarło śmiercią naturalną to zostało skierowane do prosektorium po profesjonalnej obróbce Kto się to zadbał? No i wiadomo kto, ten co zawsze Problem jest też taki, że każdy, każdy ruch oddolny tworzą tak naprawdę ludzie A ludzie potrzebują środków do egzystencji, więc mogą poprotestować tydzień, półtora tygodnia, może nawet miesiąc po czym wracają tak naprawdę do pracy, widząc lub nie widząc efekty, ponieważ muszą po prostu z czegoś żyć, tak? Pozostają nieliczni. Ruch, który na samym początku jest wielki, stopniowo ulega po prostu degeneracji pod względem liczbowym. No, dla mnie tutaj systemowo jest najważniejsza obserwacja taka. Po raz kolejny okazało się, że gniew ludu jest bardzo groźny, mhm. ale... No, może nie tak, ale da się nad nim zapanować odpowiednio stosując e, arsenał e, sprawdzonych metod e, klasycznych bo tak robi się w Rosji carskiej i, i Rosji Putina obecnej i, i, i, i w Polsce i w Stanach i w Brazylii i w Afryce wszędzie robi się tak samo tak mniej lub bardziej profesjonalnie, no, ale zasady są już dawno opracowane więc fachowcy się nie bawią w odkrywanie Ameryki oni po prostu te metody stosują no i tyle no i skoro ktoś im takie polecenie wydał no to oni to polecenie wykonują no i dla mnie co jest istotnego to jest to, że może się cały świat zawalić finansowo mogą ukraść biliony ale jak przyjdzie co do czego to potem przychodzi normalizacja i winnych nie ma, dlaczego? no bo profesjonalne służby nad tym panują, nad porządkiem społecznym czyli co wyznacza porządek społeczny? realnie porządek społeczny wyznacza ten który trzyma kasę to jest dowód praktyczny no lepszego trudno znaleźć no, Czyli tak naprawdę wracamy w takiej sytuacji do punktu wyjścia. No, kiedy tajna policja pilnuje porządku społecznego w ten sposób, że ruchy sprzeciwu racjonalnego, może burzliwego, ale racjonalnego, rzetelnego, no i uzasadnionego sprzeciwu wobec nieprawdopodobnego złodziejstwa. No, no kiedy te ruchy buntu racjonalnego i zdrowego dążącego przecież nie do wieszania winnych, tylko do ich znalezienia i cywilizowanego wymierzenia im należnej sprawiedliwości. Bo to o to chodziło. Tam nikt nie wygłaszał haseł rewolucyjnych, że precz z obszarnikami. Tak? I tam nikt do nikogo nie strzelał i nawet nie było takiej groźby a nawet w takiej sytuacji cywilizowanego protestu no, z pewnymi wyjątkami, ale to można wytłumaczyć prowokacjami rzetelni prawdziwi ludzie, którzy w tym uczestniczyli istotnie kierowali się pobudką buntu moralnego sprzeciwu wobec niepojętego złodziejstwa na podstawie osobistej krzywdy i, i te ich, ten ich bunt i ten sprzeciw jest zdrowy, racjonalny, uzasadniony i powinien być prawnie chroniony przez państwo, prawda? No, bo oni nie żądają uśmiercenia i powieszenia winnych, tylko ich wykrycia i ukarania przez organy tego państwa, tak jak jest napisane w kodeksie no i te żądania i ten cały ruch zostaje zinfiltrowany i spacyfikowany, bo podobno stanowi groźbę dla stabilności finansowej państwa no bo okupują banki może nie całe, ale na dole lobby jest okupowane przez jakichś brudasów, którzy siedzą na, na marmurowych schodach to jest niedopuszczalne, to z tym trzeba zrobić no porządek. No tak, robią przecież zły PR. Tam powstał specjalny sztab kryzysowy i to w rekordowym czasie, bo to kilku dni. I, i ten, ten, ten, ten tajny sztab kryzysowy Noworecka Policja chcący albo niechcący ujawniła i się okazało, że oni mają dostęp do wszystkiego. Sztab kryzysowy o najwyższych kompetencjach, że mogą zarządzić wszystko. To znaczy zawołać na przykład jak sami się nie dadzą rady, to wojsko. Do tego doszło. Że nie było takiej potrzeby, ale mieli wszystkie po temu narzędzia. Specjalny sztab kryzysowy na potrzeby tej akcji został powołany. No? Czyli, no oczywiście, że tak. To, to, to, się, to się nie dzieje przypadkowo. Jeżeli są takie, takie objawy, o których mówię, to są na to dowody. I są na to racjonalne przyczyny systemowe. To jest, proszę, cytuję, bo przecież ja tego oficjalnie osobiście nie obserwowałem. Ja się opieram na informacjach źródłowych i ludzi, którzy to obserwowali. I plus oficjalne informacje, które później wpłynęły, między innymi ze źródeł rządowych i policyjnych. Był taki sztab i miał specjalne e, umocowanie od samego ministra obrony i, i bezpieczeństwa narodowego, czy jak to się tam nazywa, ten szef. Był uczestnikiem tego całego sztabu, tam jako jeden z kierujących szef Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego e, e, Homeland Security, to się nazywa. E, e, DHS, czyli Department of Homeland Security, a tak naprawdę to jest po polsku Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, czyli po niemiecku Ministerium für Staatssicherheit. Notabene przy kształtowaniu tego urzędu y, zaproszono najlepiej doświadczonego fachowca z tej dziedziny, Markusa Wolfa, szefa Stasi, niemieckiego prawdziwego Stasi ostatniego szefa stacji za bardzo hojną opłatą wynajęto do organizacji DHS w Stanach Zjednoczonych oficjalna wiadomość no i tacy goście pilnowali tego ruchu kontestacji Occupy Peace, Occupy Wall Street, Occupy Peace. to jest akcja tego amerykanina włoskiego pochodzenia analityka, którego często czytam więc to jego akcja sprzeciwu osobistego to nazywa Occupy Peace czy zatem wszystkie ruchy oddolne skazane są po prostu na porażkę? no ja tak nie twierdzę bo to by znaczyło, że trzeba się położyć i nakryć prześcieradłem ale no, ale realistycznie warto wziąć pod uwagę, że mamy do czynienia zawsze z profesjonalistami mhm. bo za pieniądze ksiądz się modli i za pieniądze lud się podli tak to działa więc trzeba uwzględnić, że profesjonaliści tego pilnują no bo mają w tym interes prawda? dostali rozkaz i mają w tym interes więc pilnują i, tu, i trudno tego nie, nie dostrzec warto wziąć pod uwagę a czy masowe ruchy się nie sprawdziły czy są absolutnie nieskuteczne tak nie twierdzę bo masowy ruch sprzeciwu to jest między innymi Obserwowana obecnie fala tak zwanego w mediach śmierdzącego nurtu populizmu, który nazywają raz faszyzmem, raz, raz nacjonalizmem, oraz skrajną prawicą, oraz skrajną lewicą. To wszystko jest skrajne teraz. A tak naprawdę to, to jest cała konstelacja autentycznego sprzeciwu społecznego wobec establishmentu i jego Aha. wytworów, czyli partii politycznych, które nie reprezentują żadnych interesów społecznych. Żadnych. I, i te, ta oznaka nowych czasów to jest właśnie masowy bunt wynikający z uświadomienia sobie przykrego faktu, że żadna partia nie reprezentuje moich interesów, bo ta cała demokracja to jest pis na wodę. Aha. Na takiej kanwie właśnie y, w wielu krajach europejskich zdobywają powoli, przejmują powoli władzę. Tak, jakby, tak jak Pan wspomniał, y, no ruchy, ruchy nazy powiedzmy w, me w mediach nazywane ruchami nacjonalistycznymi. Natomiast, tak jakby, natomiast y, mowa tutaj na przykład o pani Marie Le Pen we Francji, mowa o AFD w Niemczech. Na przykład, umowa o koalicji rządzącej Ruchu Pięciu Gwiazd i Północy we Włoszech, która notabene chyba już się rozpadła. Nie, ona została roz, rozpadnięta. Została z, z, na rozkaz z Berlina i z Frankfurtu, ta koalicja została rozdarta. Salvini, który popełnił myśl o zbrodnię hamując masową migrację no został z rządu wysiudany i tak łagodny, w łagodny sposób bo odbyło się bardziej elegancko niż za czasów Berlusconiego więc nie było zgorszenia opinii publicznej ale to mu wcale nie przeszkadza bo on jest już gotowy na kolejny krok on wróci do rządzenia na tej fali buntu bo, mhm. bo z, z, Lega Nord uzyskała kilkanaście kolejnych procent masowego poparcia. Mhm. No właśnie, cokolwiek by się nie działo, tak naprawdę w większości krajów mamy do czynienia później z wyborami, gdzie lud decyduje. To jest powiedzmy ta w pewien sposób idealistyczna. Oczywiście, wiadomo, masami można manipulować, y, natomiast od dawien dawna jest to taką kością niezgody, staje tak trochę kością w gardle y, wielu ludziom, że dla przykładu profesor ma te, tak, takie samo prawo głosu, taką samą wagę głosu jak y, pan z podbudki z piwem, czy dla przykładu bankier, a robotnik. Skala głosów taka sama, jeden do jednego źródło współczesnej politologii i tych dużych konstrukcji abstrakcyjnych typu demokracja parlamentarna powszechnie uznawana za najlepszy funkcjonalny system ma to wszystko, korzenie tego sięgają bardzo daleko w historii i warto prześledzić te historie i wyciągnąć odpowiednie wnioski z tego przebiegu wydarzeń ale widać tym wszystkim jedną cechę przewodnią mianowicie taką, że nam się mogą wydawać różne rzeczy że to jest dobre albo tu zmienimy, tamto zmienimy i tak dalej zasady feudalne okazuje się we współczesnej polityce nadal bardzo są zauważalne no aktywnie działają już nawet nie tyle są widoczne przejawy tego tylko po prostu ostentacyjnie funkcjonują te relikty rzekomo dawnej przeszłości tu wspominamy chociażby o tej ozdobnej królowej, która rzekomo nic nie ma do powiedzenia no ale u której właśnie na audiencji tak się wszyscy liczą. na audiencji był właśnie szczęśliwy Johnson Bojo tam cwałował jak tylko ogłoszono wyniki wyborów, no i królowa udzieliła mu mandatu na sformowanie kolejnego rządu mhm. więc to nie jest tak, że ona, nie, ona o niczym nie decyduje no jakby mu nie dała misji stworzenia rządu to by tego rządu nie było ja wiem, że to jest nie, nie, niesłychane i to nawet nie do pomyślenia, no ale przecież formalnie i wedle we litery prawa to jest absolutnie dopuszczalne. I więc gdyby te wybory były nieprawidłowe, no to Boris Johnson nie byłby premierem. Mhm. No ale tutaj dochodzi do gry, powiedzmy, też tradycja, takie jakby prawo zwyczajowe, czyli królowa, która przyje, której przodkowie wiele, wiele wieków temu przyjęli taką, a nie inną formę zdecydowała się dać mandat Johnsonowi. Zresztą królowa co prawda nie powinna się wypowiadać w kwestiach politycznych, powinna pozostać neutralna. Znowu wróciliśmy do Wielkiej Brytanii, ale jeżeli dobrze się zastanowić, dobrze pomyśleć, popatrzeć między zdaniami to zdanie jej królewskiej mości jest jednak znane królowa jest za Zjednoczoną Wielką Brytanią ale raczej zagłosowała za wyjściem no i tak się stanie no więc no, możemy ulegać różnym złudzeniom ale dawne konwencje przecież nadal działają, chociaż podobno są zupełnie anachroniczne no to tylko dla ozdoby jest być może tak a być może nie ja zawsze testuję racjonalne hipotezy odwrotne, przeciwne przeciwstawne dlaczego? no bo świat nie jest jednoznaczny ja mogę się zawsze mylić więc nie, nie muszę być mistrzem świata dzisiaj, bo, bo zawsze popełniałem błędy, więc zakładam roboczo, że i tym razem się mylę i sprawdzam to, co myślę. Ale z tych sprawdzianów wychodzi mi, no i tym razem, i tym razem, i tym razem zawsze wychodzi tak, jak ona chciała. No to kto rządzi? No, może ulec w złudzeniu, że to są Marsjanie, krasnoludki, demokracja, Jeremiasz Korbin, albo inne cuda, no ale praktyka wskazuje, że to ta druga rządzi. Chociażby swoim autorytetem. Ja już nie wnikam w szczegóły. siłami nacisku. Już nie wnikam, jakie ona tam różne metody stosuje, bo niektóre na przykład kończą się pod mostem, prawda? Mhm. Jest tragedia narodowa, kiedy niechciana matka, książąt się zbytnio usamodzielnia, no to mhm. w odpowiednim miejscu w starannie wybranym samochód się psuje, tak? No i, no i mamy spektakularny zgon, no. I oczywiście mówię, że to jest tylko przypuszczenie, mhm. ale takich wypadków no, jest cały ciąg. No tak, zdarzają się one bardzo często na akurat ten nie został zapomniany natomiast jest wiele takich, które zostają dosyć szybko zapomniane odzdarzyło się, było koniec No to wszystko przypadek jest to jest nieustający ciąg przypadków a demokracja przecież funkcjonuje i to nam trąbią od świtu do nocy wszystkie autorytety coś goście z jakiejś świętokrzyskiej akademii nauk społecznych albo inny tam adept z tytułem profesora który przesiaduje w tvn tak jakby tam nocował I on wie wszystko i oni go tam pytają nad... i on od razu strzela odpowiedzią jak z, z karabinu maszynowego on wszystko ma przemyślane odpowiedź gotową na cały wszechświat Nigdy nie targają żadne wątpliwości. Wszystko jest jasne. No ja w takie wizje jasności no nie wierzę zawodowo. No bo po pierwsze, ten ekspert jest po prostu typowym durniem. Skoro mieszka w TFW ie tak? mhm. bo nic innego nie potrafi robić. No powtórę, ja sam jestem wręcz rozrywany wątpliwościami, targany tymi wątpliwościami jak Olbrychski namiętnościami. Mm. Po prostu non-stop, ja nie wiem, co się dzieje. Zezowaty jestem, rozglądam się na wszystkie strony i za cholerę nie, nie pojmuję. Zawsze coś mi się nie zgadza. Tak, to wszystko zazwyczaj załadnie ładnie brzmi, za, gład, za bardzo jest wygładzone. Wszystko jest zbyt ładne nawet na sytuację, w której yy, indagowany zna pytania, które redaktor ma mu, ma, ma mu zadać, co zazwyczaj ma miejsce. Wszystko po prostu brzmi ładnie, za bardzo pasuje. No ale po... I po, po wielu, wielu latach takiego słuchania człowiek zaczyna mieć po prostu wątpliwości, dostrzegać, coś się nie zgadza. Ale proszę pana, czy pan podważa podstawy demokracji? Zależy w jakim rozumieniu. To pan rozumie, przez podważa i przez demokrację. To musielibyśmy sprecyzować. Na razie omawiamy tylko kasus jednego z ekspertów telewizyjnych, wybranego eksperta prywatnej stacji telewizyjnej, więc absolutnie nie podważamy w tym momencie demokratyczne państwo prawa oraz wszystkie jego przywileje i odpowiedzialności. Tak? Zacyt zacytowałem dyżurny E, oczywiście z przekąsem tak? I mhm. w cudzysłowie dyżurny obuch mhm. t, typu wałek domowy czekający na niepokornego męża, który się spóźnia mhm. tym wałkiem redaktor Monika Olejnik jest gotowa zdzielić każdego niepokornego petenta jak tam coś nie, nie za bardzo w, w, ze złą stronę zmierza to ona zaraz go z tym zdzieli czy pan podważa Konstytucyjny porządek demokracji, i zaraz petent w tym momencie widać jego przerażone oczy, tak jakby jelenia złapanego w światłach reflektorów na drodze o północy, tak? Wystraszony, nie wie, w którą stronę ma biec czy do przodu, czy do tyłu no, że naruszył taką świętość, i zaraz go postawią po ścianą. <głos> takie obuchy są przydatne więc jak tego rodzaju argumenty są stosowane powszechnie przecież no to wiadomo, że, no, że ta dekoracja pod tytułem demokracja no jest podejrzana skoro trzeba ją bronić takimi metodami, takimi chwytami już nie powiem erystycznymi bo to jest to jest prymitywny, chamski chwyt socjotechniczny, który... W... Tak, szczerze, szczerze mówiąc, zgadzam się, jest bardzo bardzo prymitywny, ale jaki chwytliwy. Nie, jest skuteczny. No, wiele chamskich chwytów jest skutecznych, nawet w sportach walki, pod tytułem kopniak wiądra, tak? Mhm. Kraw Maga to ma w swoim repertuarze jako jeden z podstawowych. Uderzyć faceta w jaja i leży na ziemi. I się nie rusza, tylko kwiczy. Już nie będzie stawiał oporu. Drugi cios to w gardło. Tkawicę mu się łami, przełamuje, czy zdusi. No i nie oddycha, no to nie będzie walczył, tak? Albo wybić mu oko. No. no to ja nie powiem, że to nie jest skuteczne. To jest absolutnie skuteczna metoda walki. No, to jest metoda wytworzona przez izraelskie służby specjalne w ja... eliminacji, ale nieśmiertelnej śmiertelnej protestujących. Ja nie wypowiadam się na ten temat, bo zaraz wypłyną hasła o antysemityzmie, które są, nie, Boże, które są inni... typową pałą. Ja nie... wiem, że ta nauka sztuka walki jest pielęgnowana przez izraelskie siły bezpieczeństwa. A czy ona tam powstała? Czy nie, to zostawiam do indywidualnego przestudiowania, skąd się wzięła, jacy tam specy w tym brali udział Ja tylko nazywam to tak jak to widzę i rozumiem, że to nie jest, to, to nie jest sport walki, tylko to jest, to jest chamska metoda eliminacji przeciwnika po najmniejszej linii oporu Mhm. I to I takie były jej założenia. No i... Nie chcę pociągnąć tutaj wątku, ale ja, jako były adept sztuk, sztuk walki, który zaliczył parę lekcji Krafmagi, mogę to potwierdzić. Jest to pisane tak naprawdę oficjalnie i znalezienie informacji, skąd pochodzi Krafmaga, nie jest tak naprawdę żadną tajemnicą ani też yy, wyczynem. No. Jest to bardzo skuteczna metoda, aczkolwiek. Yy, nie aż tak brutalna. Chyba najbrutalniejszą jest rosyjskie, znaczy wywodzące się ze Związku Radzieckiego, Sambo. No, Ale tu już mówimy o trwałym okaleczaniu, trwałym z, zabi, z zabiciu, czy zrobieniu z człowieka kaleki. No, te tak zwane sztuki, w cudzysłowie, no, to są metody barbarzyńskie. To nie jest metoda walki to jest metoda uśmiercania, to jest metoda eliminacji, czyli, czyli morderstwa, no, po prostu. Być może delikatnego, być może nie w stu procentach, ale to nie jest sztuka, tylko barbaria. Zwyczajnie poludzką. Bo sztuką to jest cywilizowana walka wedle reguł a kopanie kogoś w jaja, to, to nie są żadne reguły, tylko to jest barbarzyństwo po prostu. I bądźmy szczerzy, w swoich definicjach, zachowajmy higienę umysłową i nie nazywajmy szamba perfumerią w końcu. Być może cel uświęca środki, ale kiedy jest barbaria, no to jest barbaria i żadnych reguł nie ma. No więc... No, nieprzypadkowo o tym wspomniałem bo mi to się na tym gruncie właśnie wojennym przypomina kojarzy. że takie metody dyskusji y, pseudo gdzie się okłada przeciwnika jakimiś chamskimi chwytami barbarzyńskimi bo, bo na pewno niedyskusyjnymi y, no to przypominają mi zestawienie sztuki walki z nawalanką czyli wszystkie chwyty dozwolone byle obalić albo od razu zabić przeciwnika więc no, ch chyba coś w tym porównaniu jest, tym bardziej, że znowu tutaj przechodzę do syntetycznego poziomu no, że metody tej dyskusji propagandy i publicystyki są zarządzane i wydawane są rozkazy w tych nadajnikach przez tych samych ludzi, którzy dają roz wydają rozkazy bezpieczniakom używających sztuk walki hmm. więc ja się nie dziwię że używają barbarzyńskich metod no ale skoro do tego żeśmy doszli no to, to jest warto zastosować do propagandy metody analityki, biorące pod uwagę na samym wstępie barbarzyńskie metody stosowane w tej propagandzie. Od razu taki słowniczek podstawowych pojęć, zanim się otworzy telewizor, trzeba przemyśleć i te wszystkie techniki poznać i się z nimi zapoznać, żeby nie być Zaskoczonym, kiedy ktoś na skopnie jaja, tak? No bo to jest przykre i paraliżujące. Muszę przyznać, że oglądając od czasu do czasu telewizornie, mam wrażenie, że większość yy, zaproszonych gości do różnego rodzaju programów publicystycznych nie byłaby przygotowana na coś takiego. Z drugiej strony też y, oglądając telewizję, czy mówimy o telewizji państwowej, czy prywatnej, człowiek chciałby, nie spodziewa chciałby spodziewać się y, normalnej dyskusji, a nie wzajemnych ataków, czy po prostu, czy po prostu kłótni, ciągłego przerywania. Y, od czasu do czasu dla, szczerze mówiąc, dla obejrzenia, co się, co się, co, co się, co się, co się dzieje, w świecie. Od czasu, od czasu włączam sobie to jest na Polsacie panią redaktor Gozdyrę i muszę przyznać, że w jej powiedzmy takim sztandarowym programie publicystycznym coraz bardziej jestem zniesmaczony za każdym razem, gdy to widzę. Po prostu nie ma wyważenia w traktowaniu gości. Niektórzy goście są atakowani od razu, od samego początku, bez pardonu i przez cały program. Niektórzy z kolei. No, można by przed nimi rozłożyć, rozłożyć po prostu po prostu dywany. No ale to.. Hmm, bodajże w Stanach, w Stanach Zjednoczonych do lat 70., późnych 70.. Hmm, Istniała odpowiednia legislatywa mówiąca o tym, że telewizja musi być bezstronna, podawać informacje bezstronnie. Później dopiero za rządów republikańskich wprowadzono odpowiednie poprawki. To było związane z powstaniem stacji Fox News, dzięki któremu można było te informacje już przedstawiać w odpowiedni, poprawny dla danej strony sposób. No i w, w, w, w takiej sytuacji mamy do czynienia w pewien sposób, nie chcę użyć słowa eskalacja, ale mamy do czynienia z zaostrzeniem retoryki. Retorykę słuchają oczywiście ludzie, mniej lub bardziej orientujący się w sprawach światowych, którzy bardzo często przyjmują punkt widzenia, który właśnie idzie z telewizorni czy z radia, co i tak naprawdę wtedy dopiero zaczyna to eskalować tu my dotknęliśmy jeszcze wyższego poziomu bo w Stanach, gdzie wciąż obowiązuje no jako wyjątkowy wolność słowa i to ona jest respektowana bo to jest pierwsza poprawka do konstytucji mhm. to jest najważniejsze, najważniejsza wolność osobista to jest niemalże absolutna wolność wypowiedzi można gadać dowolne bzdury i to jest prawnie chronione konstytucją, bo na tym polega prawo. Złudzenie, bo z, z tymi telewizjami to już dawno temu, krótko po wprowadzeniu Patriot Act, czyli rok po zamachu z 2001 roku na World Trade Center, Potajemnie wyszły nowe przepisy, a niedawno zostały one całkiem oficjalnie, rok temu ponad, wdrożone już w takiej wersji rozbudowanej. Chodzi o stosowanie propagandy na froncie wewnętrznym. Stany Zjednoczone obecnie, oficjalnie, mogą i stosują propagandę różną w tym wojenną i wedle reguł wojennych w swoich działaniach wewnętrznych i to jest absolutnie dopuszczalne i prawidłowe czyli to nie jest tak, że telewizje muszą zachowywać jakąś równowagę opinii, jakieś jest prawo prasowe i tak dalej owszem, prawo prasowe swoją drogą i te przepisy tam urzędu komunikacji Swoją drogą, bo oczywiście te, te, ci kontrolerzy rynku to badają tam, ile minut tam poszczególne partie miały, czy poszczególne poglądy, jak te programy są skonstruowane i tak dalej, to jest na bieżąco monitorowane. Mhm. To, to swoją drogą te przepisy działają, ale wyższego rzędu ustawodawstwo mówiące o tym, że zabronione absolutnie niewyobrażalne do tej pory ingerencje, czyli stosowanie propagandy do własnego społeczeństwa, to jest niepojęte, bo to przecież dla normalnie myślącego człowieka burzy tak zwane pojęcie podstaw demokracji. Skoro jemu nawijają makaron na uszy, całkiem oficjalnie mogą go tak samo mu mózg, jak na przykład wrogów kapitalizmu w dalekiej Rosji czy tam w Wietnamie. Tak. Te, te same metody są obecnie stosowane i to jest legalne a do tej pory było stosowane nielegalnie to przyrządowanie co wiadomo także z oficjalnych źródeł bo były śledztwa kongresu przeprowadzone dawno temu kilkadziesiąt lat temu na przykład taki wielki program profesjonalnego zarządzania i wpływu na media wszystkie liczące się Media, ale nie tylko te największe, również mniejsze stacje i nadajniki. Po koncentracji to za czasów e, s, słynnego wielbiciela damskich sukienek. E, mhm. <laughs> Kiedy on ten rynek zdekoncentrował i pozwolił na wolną Amerykankę e, i zawieranie różnych fuzji, no to on się bardzo szybko zespolił i sześć światowych koncernów rządzi całym rynkiem więc już nawet nie trzeba tam zatrudniać tysięcy fachowców, wystarczy ich kilkunastu ale o czym wspominam to jest ten program CIA czyli wywiadu zagranicznego która swoją propagandę kierowała od dawien, dawna od początku swojego istnienia także na użytek wewnętrzny poprzez swoich redaktorów tam różnych kierowników i agentów wpływu umieszczanych w redakcjach i tych redaktorów są były przynajmniej podczas tego śledztwa tysiące no nie to są nieposzczególne wypadki a cała afera miała tytuł Mockingbird czyli po polsku Drozd program Drozda jest znany wszystkim fachowcom z branży medialnej czyli tym tych ludzi, którzy tym naprawdę rządzą w newsroomach, co wolno powiedzieć, a czego nie wolno. Bo to działa tak samo na całym świecie i w komunie i w, w, w tak zwanej wolnej Ameryce. I to wiadomo już z najbardziej oficjalnych źródeł. Bo to zbadano dawno temu. Setki książek napisano na ten temat. Mockingbird. Mhm największa, tak zwana, przodująca demokracja świata, to robi. A obecnie już się nawet nie musi tego wstydzić, bo żeby było wygodniej, to zostało to zalegalizowane. No tak, to jest, to mówimy w sumie o programie, który miał jakieś swoje podłoże jeszcze wczesne, bardzo wczesne, w latach 50., tak? A to mówimy o, zimne, o zimnej wojnie. Tak naprawdę... Wychodzi na to, jeżeli by się przyjrzeć, że obydwie strony tego konfliktu wzajemnie się inspirowały i czerpały metody od siebie garściami. Powstaje pytanie, czy to był konflikt? No właśnie. Dawno, dawno temu pamiętam, kiedy uczyłem się czy czytałem o zimnej wojnie, jako szczerze mówiąc, wielki fan y, wszelkiej maści biografii o Stalinie. Y, przyznam szczerze, że interesowała mnie bardzo jedna rzecz. To znaczy y, w latach 60., na początku lat 60., za czasów Chruszczowa, a, zdarzyła się taka sytuacja. Oczywiście to były y, to nie były błędy centralnego planowania, tylko to były, tylko to był cały spisek wymierzony przeciwko komunistom, prawda? No w każdym razie uprawy nie wyszły, w Związku Radzieckim miał być, miał być głód, miała zapanować klęska głodu, no i Stany Zjednoczone zgodziły się na wielką sprzedaż kukurydzy Związkowi Radzieckiemu. I wtedy zacząłem, zadałem sobie pytanie, dobrze, mówimy w tym momencie o dwóch blokach, o dwóch poważnych blokach rządzących na świecie uwikłanych w konflikt zimnej, zimnej wojny. Lada moment ma wybuchnąć e, kryzys, e, kryzys kubański. E, Niemcy są podzielone i w tym momencie obydwie strony decydują się na handel. To mnie, to mnie strasznie zaskoczyło. Okazuje się, że tak naprawdę, gdyby Stany Zjednoczone tak naprawdę chciały zniszczyć Związek Radziecki od samego początku, Wystarczyłoby po prostu przestać handlować ze Związkiem Radzieckim, jego satelitami i narzucić im takie sankcje, że po prostu cały system centralnego planowania się by nie pozbierał. Yep. Natomiast no, dzięki, dzięki całemu, prawie półwie, półwiecznemu, pięciodekadowemu yy, konfliktowi, zmarmuje jako zimna wojna. No, trzeba przyznać, że pewni ludzie po obydwu stronach zarobili na bardzo dużo na ogromnych kontraktach, na y, dostawy broni, uzbrojenia w różne miejsca na świecie. Czy, do, czy, czy mowa tutaj o towarzyszach rewolucjonistach w różnych zakątkach świata, czy mowa o sojusznikach y, rządów prodemokratycznych, czy... no tych, chyba mniej, czy tych mniej, mniej demokratycznych, ale antykomunistycznych. Ja jeszcze dodam, żeby okrasić szczyptę pieprzu dla smaku mhm. W tym przykładzie z kukurydzą, bo to nie był pojedynczy wypadek o nie. To, te, Takich przykładów była cała seria przez lata istnienia Sowietów to, to było powtarzane cyklicznie To jest bardzo istotna informacja, mianowicie pieniądze na, ten, na te interwencyjne zakupy ratujące głodujących robotników i kołchoźników wyasygnował w postaci kredytu amerykański bank to była druga część tego dealu czyli Amerykanie wyeksportowali nadwyżki swojej kukurydzy bardzo korzystnie za godziwą cenę ale całą operację sfinansował amerykański bank i, i to budzi z punktu widzenia gospodarczego no, całą listę pytań Prawda? jaki jest gospodarczy sens tego wszystkiego kto tam ty, tymi finansami zarządzał jak ta umowa wyglądała w szczegółach no bo to wygląda na takie bardzo przyjazne E, wręcz kumoterskie stosunki. I tu, I tu, żeby to wyjaśnić, jak to działało, wszystko naprawdę, to warto wymienić jeszcze jedno nazwisko: Averola Harimana z banku e, brothers, Brown Brothers Harriman. Mhm. To jest to oni, to dzisiaj działają. Te rodziny są czynne w segmencie na przykład broni i tam różnych takich interesów rządowych tego typu. Harimanowie. Znali są. Ten, o którym mówię, był ambasadorem w tych gorących czasach stalinowskich w Moskwie, ale jednocześnie był udziałowcem dużego imperium finansowego u siebie. No właśnie. to jest ta osoba, która w gorącym czasie, kiedy na Stalina napadł znienacka jego kumpel z Berlina, uh -huh. bo się dobrze umówili co do Polski, no i to na początku zadziałało, ale krótko, uh -huh. bo już w 40 roku komitywa się rozpadła, no i Adolf, nie wierząc swojemu koledze na Kremlu, wyprzedzającego zaatakował o dwa tygodnie tak jest, Rozminali się o dwa tygodnie te kluczowe i w tym momencie Stalin wpadł w apopleksję i nie mógł się pozbierać psychicznie i doradcy nie, nie, nie mogli sobie z nim poradzić bo, bo, no, bo mówił rzeczy niedorzeczne tak, na przykład za przeproszeniem udupiliśmy ideę Lenina to jest jeden z jego cytatów a drugi jak już Niemcy coraz bardziej się zbliżali, towarzysze, między m.in. Mołotow, przyszli w pewnym momencie do niego nadacze, a Stalin w pewnym momencie tak tylko na nich spojrzał i będąc przekonany, że zostanie zaaresztowany, stwierdził, przyszliście po mnie, tak? Okazało się, że były to tylko chwilowe kryzysy u człowieka z wąsem. Ale interesujące jest z punktu widzenia wojskowego, gospodarczego i każdego innego historycznego, kto wtedy naprawdę rządził? To szarą eminencją, która wydawała rozkazy w imieniu wodza naczelnego dyktatora Józefa Dżugaszwili Stalina mhm. był nikt inny niż ambasador Stanów Zjednoczonych. Ten pan Harriman, dystyngowany pan w średnim, starszym wieku, w pięknie skrojonym garniturze czy częściowym który po prostu jak trzeba było, to odpowiednio reagował no i tacy ludzie, kiedy przyszedł głód no, no przecież swoim przyjaciołom musieli pomóc kukurydzą, prawda? No, no wiele takich przykładów i te biznesy różne dziwne w końcu się skończyły tym że wszystkie nadwyżki powojenne w ramach programu UNRA no, no Może nie wszystkie, ale większość skonsumował Szczęśliwy Związek Radziecki. Mm -hmm. Bez, absolutnie za zero. No bo to był podarunek dla sojuszników. No, oczywiście. <laughs> e... więc, więc jak to jest naprawdę? Jak to było? Jak te rachunki się zgadzają, czy nie zgadzają? Jak, jak, to, jak to w ogóle jest możliwe? No, jest możliwe, bo tak się stało. No, wojna to jest ogromny. Biznes. Ogromne wydatki, no, ogromne finansowanie, ogromne długi, no i w konsekwencji ogromne interesy, tak? No, a na interesach zawsze można zarobić. Ale przejdźmy może do tego nowożytnego okresu powojennego, bo po tej wojnie tam była na, na największym kontynencie w naszej okolicy, czyli w Afryce, seria przemeblowań. I tam się demokracja nagle pojawiła i te państwa postkolonialne wyzwoliły się z jarzma niewoli. Jedne po drugich stały z kolan i zrzuciły te okowy imperialistów. Tak, a centrale wcale nie oponowały temu. No, co prawda we Francji mieliśmy do czynienia yy, z ruchem yy, Algieria francuska, który dokonał kilkanaście, kilkanaście prób zamachu na ówczesnego prezydenta de Gola. Próby oczywiście, próby oczywiście nieudane, no, ale cała, cała Afryka, ta i brytyjska, i francuska, yy, stała się, nazwijmy to przynajmniej pozornie wolna. Natomiast w większości tych wypadków obydwa państwa i Wielka Brytania i Francja utrzymały nadal sieć swoich e, swoich kontaktów gospodarczych, nadal były tą dominantą lokalną. No wystarczy wspomnieć chociażby te francuskie kolonie, gdzie e, ludzie, ludzie z Maroka ludzie z Maroka, chociażby czy Algierii do dzisiaj bardzo ładnie i bardzo biegle potrafią mówić po francusku e, to jest, powiedzmy, to jest to pokłosie mm, wielu, wielu dekad kolonializmu, czyli przesiąknięcia jednej kultury drugą. No i tak samo miało to miejsce też y, w Libii, z tym, że Libia na przykład, no to już był to już był teren, który y, też nie do, nie do końca można powiedzieć, że francuski. On w lata, Libia w latach przed II wojną światową została podbita przez Włochy Mussoliniego. Prawda? I później na terenie właśnie Libii i Tunezji miały miejsce najważniejsze działania y, frontu, frontu afrykańskiego. To właśnie y, z Libii alianci weszli w końcu do Tunezji, stamtąd przeszli, przeszli y, na Sycylię i dalej do Włoch. Ale dlaczego tak się stało to trzeba troszeczkę niedaleko trzeba się cofnąć zaledwie o 20-30 lat mhm. bo ten teren zajmowało i dominowało nad nim Imperium Otomańskie które z biegiem czasu się zaczęło kurczyć, ale ono w rozkwicie e, rządziło na całym e, północnym wybrzeżu Afryki mhm. Imperium, Imperium Otomańskie trochę skurczone od zachodu czyli Algeria tam odpadła do i do pierwszej wojny światowej rządziło na terenie Libii i na to warto zwrócić uwagę że pierwsza wojna światowa Imperium Otomańskie zakończyła prawda, rewolucyjnie wręcz wszystko to poprzewracało a po stu latach do tej sławetnej idei powraca obecny sułtan Erdogan w swoim programie politycznym dla Wielkiej Turcji mówi to całkiem oficjalnie, jako program y, y, y, społeczno-gospodarczy. No i też to realizuje, bo on właśnie wjechał do Libii ponownie. Tak, y, przy naszym zeszłotygodniowym podcaście poruszyliśmy temat, iż y, Erdogan zapowiedział, y, że siłom walczącym w Libii, jednej ze stron, stronie rządowej, udzieli pomocy. No i w tym momencie rzeczywiście to robi. No i tu... Ale nie mówimy o na przykład o dostawach dronów, tanich dronów, jak miało to miejsce. Mówi... Dotychczas mówimy już w tym momencie o wejściu nazwijmy to ochotników, armii. No i utworzeniu strefy morskiej, kontroli na morzu od Turcji, taki dywan morski mhm. do wybrzeżu Libii, który będzie wspólnie zarządzany, czyli tak naprawdę chodzi o to, żeby marynarka Turecka tam już operująca wokół Cypru po prostu oficjalnie miała jakiś pretekst do podziału Morza Śródziemnego na strefę wpływu swoją no i mieć trwałą autostradę morską do Libii bo przecież cały ten przemyt który przez Libię przechodzi no, idzie drogą morską no i żeby to okiełznać i mieć prawo wjazdu też interwencji militarnej do swojego sojusznika nowonabytego Erdogan po prostu z... zawarł pakt morski na wodach terytorialnych i międzynarodowych wyznaczający wspólną strefę libijsko-turecką i to jest taka autostrada morska od Turcji do Libii. Gdzie w... To jest to w pewien sposób naruszenie tutaj prawa międzynarodowego morskiego, które mówi, że wyłączna strefa ekonomiczna państwa rozciąga się bodajże na 12 mil od brzegu, natomiast można ją poszerzyć, jeżeli tutaj mówimy o na przykład o rybołówstwie czy wierceniach podmorskich do... 200 mil. Natomiast jeżeli te strefy na przykład dwóch krajów miałyby się przenikać, no to wtedy już mamy do czynienia z umową bilateralną wyznaczającą tą granicę. No i cały w tym jest problem, że ten północny Cypr, ten turecki Cypr, on jest uznawany tak naprawdę przez dwa państwa na świecie, przez Rosję i przez Turcję. No ale Erdoğan buduje w ten sposób swoją siłę oddziaływania dla bieżących projektów i dla przyszłości bo on przecież tak naprawdę nie łamie żadnych międzynarodowych konwencji skoro on tylko się umówił ze swoimi przyjaciółmi w Trypolisie rządem jedności narodowej, który jest dyscyplinowany przez stojącego u bram kalifę Haftara no, agenta CIA, tak między nami, bo tam się wychował i tam był wyszkolony. 20 lat mieszkania w Virginii parę mil od siedziby CIA, więc chyba nie jest przypadek. On tam nieprzypadkowo nie teraz napiera na Trypolis, bo Trypolis chce być samodzielny, no więc jest pies, który go tam można nim poszczuć, tak? No, no i to wszystko teraz widząc, co się dzieje, żeby to rozegrać na swoją korzyść, szczególnie, że są różne dyskusje w ramach NATO o S-400 i inne rzeczy, w The pokazuje swojemu koledze za Atlantykiem, że, no słuchaj, skoro... No, nieładnie z nami tutaj dyskutujecie w praktycznie, bo te kilka lat temu ten nieudany zamach stanu, tam inne rzeczy, ten ten, ten ajatollah, czy jak on tam się nazywa, ten, ten z, z, z siecią prywatnych szkół, no na stałe, mieszkający w Stanach również, prawda, ten duchowny rzekomy którego Stany się nie chcą wydać, a mimo tego, że jest list gończy i nakaz aresztowania na niego więc, więc tutaj są poważne dyskusje i rozbieżności na podwórku Erdoana, więc to, chce to wykorzystać umówił się prywatnie z Tripolisem że na wodach terytorialnych to wiadomo to można to zrobić a na wodach międzynarodowych to my się tylko we dwóch umawiamy Mhm. że nasze okręty wojenne będą ten teren patrolować oczywiście możemy się domyślić że Grecja tym pomysłem jest zachwycona no, chodzi o, zawsze o fakty a mhm. fakty są takie, że ten który ma marynarkę na morzu śródziemnym i jest w stanie to zapewnić no to ma strefę kontroli morskiej na której nie może zabronić nikomu pływania prawda? Ale może go efektywnie skontrolować. I to właśnie taki treści umowy zawarto. I ona jest jak najbardziej pomyśli Erdoana, który chce mieć takie zaplecze, żeby nikt do niego nie wjechał na Cypr z tych terenów zbuntowanych, albo tam te są okręty podwodne, różne inne dziwne rzeczy się dzieją, no to my taką strefę sobie wyznaczymy, która nas przed tym uchroni, no i będziemy mieli podstawę prawną, żeby nasze okręty tam przebywały. Przejdźmy w takim razie na chwilkę do y, tego przeciwnika, o którym mu po, po, powiedzieliśmy, czyli do generała Haftara. Y, no to jest w ogóle ciekawa postać, ponieważ to był, generał, to był jeden z generałów, z dowódców, tak to nazwijmy, wspierający przewrót Muamara Kaddafiego w, latach, w roku 69. On zaczął w ogóle swoją karierę jeszcze, jeszcze wcześniej, czyli za czasów, kiedy Libia była monarchią. Następnie był jednym z oficerów, który był uwikłany w wojnę libijsko-czadyjską. To chodziło o złoża uranu to był długotrwały, kosztowny konflikt, powiedzmy, teoretycznie Libia wygrała, ale miała przez to bardzo strasznie czarny PR i bardzo złą opinię w świecie. No a Haftar z kolei z czasem dostał się do niewoli czadyjskiej. I co się stało? Na no, przywódca, czyli Muammar Kaddafi, na którym Sasza Baron Cohen tak między nami świetnie odwzorował postać dyktatora w komedii Dyktator sprzed paru lat. Kaddafi, Kaddafi stwierdził, że Haftar nie jest częścią sił zbrojnych Libii. Więc w tym momencie Haftar siedzi przez kilka lat w więzieniu, w więzieniu czadyjskim i nagle coś się dzieje, nagle się pojawia. Okazuje się, że zaczyna szkolić siły anty, antyreżimowe. Następnie pojawia się w Stanach Zjednoczonych. Przez 20 lat żyje na przedmieściach Virginii. To są okolice siedziby FBI, tak naprawdę. Dostaje podwójne obywatelstwo. W jaki sposób zarabiał na życie, tak naprawdę nie wiadomo. Po czym. W roku 2011 wraca do swojej umęczonej ojczyzny, staje, szybko przejmuje władzę we wschodniej części kraju, obiera na siedzibę Bengazi, czyli standardowo twierdzę rebeliancką, niechętną po prostu rządowi Trybol Trypolisu. Twierdzę bandytów i morskich korsarzy. No. Dokładnie, dokładnie. No i po upadku Kaddafiego, owszem, mamy, przez pewien, przez, y, mamy do czynienia z wojną domową w Libii, później mamy y, rozmowy trój, trójstronne, czy, y, czy, zarówno rządowe generała Haftara i Włochów jako mediatorów i podobnie Franc, Francuzów, y, po czym generał Haftar ogłasza wielką... Y, Wielką ofensywę. Ta ofensywa zostaje ogłoszona, ogłoszona bodajże już rok temu, teraz została ponowiona. Walki o Trypolis trwają. Po stronie Haftara wiemy, że walczy cała masa y, sił najemniczych. Mowa tutaj o żołnierzach czy najemnikach z Sudanu. Wiemy, że ma wsparcie Zjednoczonych Emiratów Arabskich podejrzewa się o obecność przynajmniej, przyna, przynajmniej leciutką Rosjan, ale na pewno ma ciche poparcie ze strony Francuzów i ze strony Amerykanów. France 24 na przykład nie pisze o nim nic y, złego, natomiast generał Haftar jest oficjalnie i nieoficjalnie zamieszany w całą skalę ludobójstwa. Mowa tutaj... Mowa tutaj po kolei o mordach na czarnoskórych obywatelach Libii, których yy, Muammar Kaddafi starał się po prostu traktować tak jak zwyczajnych Libijczyków. Mowa tutaj o obozach dla, dla uchodźców z innych krajów afrykańskich. No i mamy tutaj kilkanaście jego przemówień, które zostały nagrane, które są w jawnej sprzeczności ze wszelkimi konwencjami genewskimi. No jeżeli jeżeli generał sił zbrojnych mówi oficjalnie, że nie brać nie, jeńców, nie mamy miejsca na jeńców i y, to nie jest miejsce do trzymania jeńców, więc coś musi być na rzeczy. Więc mamy do czynienia z typem ponad 70-letnim, ale szczerze mówiąc y, pod względem zachowania odrażającym. Mamy do czynienia z profesjonalnym wściekłym psem. Hmm, wojny. W ze wojny. Pies wojny typowy, klasyczny. Jej, jego drogi się zbiegły z młodym, wówczas puł, pułkownikiem Kaddafim, który zrobił udany przewrót wojskowy e, tam Kilkunastu młodych oficerów się zbuntowało i przejęło władzę No takie cuda w młodej demokracji no tak, tutaj dyktator był niedobry, no i siły zbrojne tam pod, podbuntowali, przyjęli władzę i, i lud stanął za nimi murem. Mhm. No niby tak, no ale wiadomo, że tutaj profesjonaliści w tym maczali palce. To widać chociażby po przebiegu całego tego zamachu, mhm. gdzie no, jest na zdjęciach, że podczas zamachu na, na tego poprzedniego władce no w pobliżu Kaddafi przebywał. Czyli on należał do organizatorów zamachu stanu nielegalnego morderstwa politycznego. No, czyli to już wiemy, aha, w jakim towarzystwie operujemy, że tutaj w tych czasach kolegował się z Haftarem, bo tu mieli wspólne interesy, no ale później się okazało, że jak już skonstruowali młode demokratyczne państwo, no to Haftar był zbyt ambitny i nie chciał mu się podporządkować. No i wtedy wylądował w więźniu, jak to mówią u nas. W więźniu podczas wojny No, noga się powinęła i nie wiadomo, czy to było zamierzone, czy wyreżyserowane, czy wykorzysta. Podnie no, wysłano go na misję, której po prostu nie był w stanie y, wykonać. No i poszedł, że tak powiem, w odstawkę, ale jako typowy wściekły nigdy się nie poddający zapamiętał lekcję no i wiedział, że gdzie jest wróg no i mhm. to zostało w odpowiednim momencie wykorzystane no bo przecież Kaddafiego obalił właśnie kalifa Haftar mhm. wysadził go z urzędu i doprowadził do końca wojenną operację polegającą na systematycznym wypieraniu wojska centralnego armii Kaddafiego, która była dosyć dobrze wyekwipowana i zarządzana. Więc ta operacja... Przecież całą masę sprzętu francuskiego. Więc tu, to, to było... Haftarowi coś tutaj mocno pomagało w jego działaniach. No a co mu pomagało? No, różne rzeczy. A korzenie tego możemy tych dziwnych pomocy możemy zobaczyć no, w tym ataku całkiem niezrozumiałym na tak zwany konsulat w Bengazji, gdzie żadnej placówki dyplomatycznej amerykańskiej nigdy nie było bo to nie był żaden konsulat, tylko tak zwany safe house czyli, czyli kryjówka czyli obiekt militarny tajny obiekt operacyjny kryjówka, magazyn z całym zapleczem, których setki na tym terenie Bliskiego Wschodu i Azji Centralnej się znajdują a głównym kontraktorem budowy tych obiektów jest nikt inny niż firma Bin Laden Construction Bin Laden to nazwisko jest nieprzypadkowe co nam wiele mówi, wiele nasuwa tutaj skojarzeń z, z tą wojną z terroryzmem Aha. i różnymi budowami, jak to wygląda. Więc taki obiekt zaprojektowany, wykonany przez firmę Bin Laden, nagle jacyś terroryści zaatakowali, no i tam osaczeni dyplomaci amerykańscy, oczywiście jeden z nich był istotnie dyplomatą, bo miał paszport dyplomatyczny odpowiedni, Glade, czyli przykrywkę, ale jego ochrona już nie, bo była z wywiadu oraz z piechoty morskiej. Aha no i po iluś tam godzinach tej nawałnicy, bo odpierali dzielnie te ataki Marinesy z swoimi telefonami satelitarnymi wezwali pomoc no i ta pomoc w różnych wersjach bo było lotnictwo była też marynarka podję podjęła kroki bo to jest typowa procedura ratowania swoich ludzi zagrożonych więc były co najmniej trzy próby, które, o których wiadomo. I te próby akcji ratunkowej, które podjęto, czyli wydano rozkazy, jak się rozpoczęła, te trzy próby zostały odwołane w ich trakcie. A podobno kredy US Marines to nie zostawiamy swoich. Jednego z generałów-admirałów ze zbuntowanego okrętu, który wbrew rozkazowi przeprowadził akcję ratowniczą na osobiste rozkaz prezydenta Obamy przerwano zdemisjonowano natychmiast postawiony został przed sąd wojenny za niesubordynację i stracił stanowisko no i między innymi z tego powodu cały syf się rozlał szerzej czyli wiadomo o tym, że, no, że coś tam się działo bardzo brzydkiego Sztab operacyjny, ten, ten Situation Room w Białym Domu, tam był Obama i Hillary Clinton, która tą całą operacją faktycznie dowodziła. Mhm. Ona była wtedy sekretarzem stanu, tak? Tak jest. I, ale dowodziła czym? Tym planem przerzutu broni, który ten e, tak zwany konsul, czyli agent wywiadu amerykańskiego, zorganizował i wiadomo, że on tę broń organizował bo on był specjalistą od broni od, konkretnie od handlu bronią bo to, to robił w różnych spółkach e, i tego właśnie tak zwani rebelianci tam po iluś godzinach ob, oblężenia zamordowali bo ch chcieli przejąć z magazynów tam zgromadzoną broń i to im się udało no, a że musieli przy okazji swoich niedawnych kolegów zabić to im nie przeszkadza, bo to taki biznes jest no, kolegów, dlaczego? No bo te broń Amerykanie swoim przyjaciołom z otoczenia Haftara po prostu im przekazywali odpłatnie lub nie Ja tam rachunki, rachunków nie sprawdzałem Ale to były poważne ilości broni wystarczającej do przeprowadzenia operacji e, przeciwko Kaddafiemu, a później jak wiadomo z różnych źródeł, i między innymi francuskich i rosyjskich, e, ta broń się znalazła w Syrii. Mm -hmm. No, więc e, pewna ciągłość tutaj jest dosyć logiczna operacyjna ciągłość całego planu z destabilizacji Libii i jej rozwalenia i wkroczenia do Syrii. Mhm. Więc tutaj to wszystko się składa w jeden ciąg, no również logistyczny. Mhm. Bo... Mówiąc, mówiąc konkretnie w liczbach, ponieważ po 2001 roku, czyli po zamachach na World Trade Center mamy do czynienia właściwie po interwencji w Iraku mamy do czynienia z pewnym detentem, czyli odprężeniem stosunków międzynarodowych Libii z reszty, z reszty światem. Po prostu Kaddafi zauważył, że może być następnym celem i bardzo szybko zaczął się jednać ze Stanami Zjednoczonymi, z Wielką Brytanią, z Francją. Tutaj dochodziło do, do może nawet nie, nie chcę użyć słowa formalnych, bo nie, bo nie były to formalne, ale to było nieformalne przyznanie się do y, udziału czy odpowiedzialności za pewne zamachy terrorystyczne w latach 80 na dla przykładu. No w każdym razie w ramach tego odprężenia y, Wielka Brytania i Francja tylko w 2009 roku sprzedały broń... Tu w tej liczbie samoloty myśliwskie, bomby i karabiny wielkość, o wartości 470 milionów dolarów. Lepiej, administracja Obamy przygotowywała już kontrakt na kolejne 77 milionów. Dodatkowo do 17 milionów, które dostarczyła w 2009 i do broni wartości 46 milionów, które zatwierdzi, którą zatwierdziła administracja Busha. Więc jeżeli już mówimy o zakupach broni na taką skalę, w tym m.in. Kontra o kontraktach z Francuzami, Sarkozy strasznie o to zabiegał przez wiele lat, na sprzedaż myśliwców Rafael do Libii, no to Muammar Gaddafi jawi, jawi się jako po prostu największy przyjaciel Zachodu. I nagle coś się dzieje, nagle wszyscy odwracają się od niego w tym samym momencie, no poza sprawdzonymi przyjaciółmi, którzy przynajmniej go wysłuchali przez telefon, jak Tony Blair. No to właśnie ta przyjaźń z początku tego wieku, ta pierwsza dekada jest znaczona sporym otwarciem Libii, na Europę, tymi zażyłymi kontaktami gospodarczymi, handlowymi, także w broni, co wcześniej nie miało miejsca, no i z osobistymi zażyłymi kontaktami z przywódcami dwóch krajów, czyli Francji i Brytanii, prezydentem Sarkozym i premierem Tony Blairem, który był wielokrotnie widziany w otoczeniu na różnych imprezach Kaddafiego i był obsypywany mhm. przez niego bardzo cennymi prezentami. Mało tego, hojność Kaddafiego jest znana nie tylko w Afryce, na całym świecie On miał rzeczywiście szeroki gest, był mhm. bardzo mm, towarzyskim facetem, w tym znaczeniu ludzkim. On dał się lubić. Potrafił mhm. zabiegać o względy, to nie był taki wataszka Hmm, oczywiście to, to był facet bezwzględny bo w, w, władzy się w Afryce nie zdobywał tak na piękne oczy mhm. to on się nie, nie bał niczego ale, nie wiele na sumieniu, ale na pewno był postacią charyzmatyczną był bardzo sympatycznym facetem w towarzys wymiarze towarzyskim mało tego wiele ludzi, którzy z nimi którzy z nim współpracowało miało tę okazję twierdzić, że był moralnie Zasadniczy, to znaczy e, rozstrzygał sprawy wedle e, kryteriów m, swoich plemiennych, wedle e, typowego plemiennego m, tej moralności, takiej klanowej. Wiadomo, co jest złe, co jest dobre, co jest dobre dla naszego klanu, to jest dobre dla nas, ale te uniwersalne wartości, jak zdrowie, życie i bogactwo, to wszyscy ludzie rozumieją, że tego nie wolno zabierać, tak? No, to ten kodeks taki no, 10 przykazań, tak? I on to rozumiał i stosował w praktyce. I to, to był z tego znany, że był słowny e, i dotrzymywał obietnic, e, żądał wzajemności, ale był jednocześnie hojny, czyli umiał przebaczać. Mhm. ale szczerze, czyli jeżeli przebacza, no to kochany musisz, że tak powiem, odpokutować tak? Mhm. I, to, i, i to działało to budowało m, takie więzy, też społeczne bo Libijczycy w, nie tyle, że nosili go na rękach, ale ufali mu, bo czuli, że ten facet rzeczywiście reprezentuje ich interesy mhm. i na wyższym szczeblu no to były na przykład takie interesy, że Sarkozy wygrał wybory dzięki pieniądzom dużym w dziesiątkach milionów, od milionów euro, które sfinansowały kampanię wyborczą bardzo wystawną i Sarkozy no dzięki temu on miał wiele takich dziwnych interesów w życiu i parę, w ciągu ostatnich lat zresztą parę razy był w sądzie w tych różnych aferach korupcyjnych też jako podejrzany ale wychodzi obronną ręką także tutaj nie, nie ma się co dziwić że szefujący sieci hoteli, Akor to się nazywa właściciel między innymi polskiego Orbisu obecnie ma kłopoty, wycofał się z giełdy, bo tam coś w finansach się nie zgadza. No, Sarkozym to nie jest nic dziwnego. Więc e, fundusze hedgingowe, bo to jest największa sieć hotelowa we Francji w ogóle, e, fundusze hedgingowe, jak hieny wokół tego krążą i chcą to wykupić i sprzedać po kawałku, no bo to są dobre obiekty. Aha. To jest kilka sieci hotelowych, kilka marek, E, znanych na świecie, no i takich e, od luksusowych przez klasę średnią, taką turystyczno-biznesową. E, na razie jest taki plan, żeby sprzedać Orbis jako najnowszy nabytek. Więc Orbis został niedawno przejęty i będzie odsprzedany niebawem. I to być może kasę poratuje Sarkozy'ego w, te, w tej firmie. No ale widać, że tam w tej sieci hotelowej są francuskie korzenie jakieś różne, bardzo ciekawe, być może także wywiadowcze. Ja tego nie, nie sugeruję, ale to takie mi nachodzą myśli, że coś tutaj w tych hotelach jest takiego intrygującego, co, co każe organizować duże sieci hotelowe. E, ha, prawda? To wiemy z, z, z doświadczeń Epsteina, że takie obiekty są przydatne, prawda? cieszą się za powodzeniem, tak. E, zwłaszcza jeżeli są przystępne cenowo i mają, że tak powiem, szeroką sieć światową, no. gdzie można w dowolnym momencie, w dowolnym pokoju dowolną pluskwę założyć, tak? no no i właśnie o to chodzi Więc no ale ja tego, broń Boże, nie mówię stanowczo tylko jako takie przypuszczenie, że być może coś tam takiego się dzieje no bo takie metody stosowała carska ochrana przed, jeszcze przed czasami elektronizacji bo oni wynajmowali tam ludzi podsłuchujących nie? a później jak przyszła elektronika to we wszystkich hotelach oczywiście obowiązkowo były mikrofony Chociaż to było nowe, drogie i nie działało. No obecnie to działa, prawda? Więc dlaczego tym wzorem nie pójść szerzej? Bo tu nic nowego nie wymyślamy. Ale to, jak mówię, tylko taka, takie przypuszczenie. Więc ta przyjaźń francusko- libijska Kaddafiego z Sarkozim ma różne takie ciekawe akcenty i podobnie ma się sprawa z Tonym Blerem w tym samym czasie mhm. zażyłe serdeczne stosunki no i takie jednostronne czyli tym darczyńcą hojnym był Kaddafi obsypywał gości złotem licząc na, chyba na ich przyjaźń, które ten nadzieje się jakby nie spełniły Mm -hmm. Podobnie dobre kontakty miał Muammar Kaddafi z Silvio Berlusconim, wieloletnim premierem Włoch. Po pierwsze zbliżał, zbliżały ich interesy w obrębie Morza Śródziemnego. Kaddafi tak naprawdę w roku swojego upadku jasno postawił sprawę, powiedział, że bez niego rozpocznie się wielka, masowa migracja ludzi z Afryki do Europy, której nie da rady powstrzymać. I rzeczywiście, jakby nie patrzeć, okazuje się, że Libia, która była tą bramą do Europy przez Morze Śródziemne, bardzo twardo pilnowała linii swojego wybrzeża. Oczywiście mowa tutaj o pieniądzach, które rząd w Rzymie musiał przekazywać Libii. To było chyba 30 milionów dolarów na rok mogę się pomylić, w każdym razie, w każdym razie tych migrantów do, docierających do Europy rzeczywiście było niewielu. To były pojedyncze przypadki, a nie setki tysięcy, tak jak mamy to do czynienia ostatnimi laty. Inna sprawa, jak, jak wyglądały te centra przetrzymywania migrantów i co się w nich działo, ale na to już opinia europejska poz, zamykała oczy. No, podobnie Muammar Gaddafi miał całą masę interesów finansowych we Włoszech. Był m.in. udziałowcem Fiata. E, swego czasu chyba kupił jeden klub piłkarski, e, albo przynajmniej był jego e, bardzo dużym sponsorem. E, jeden z jego synów miał ambicje piłkarskie, chciał grać dla Juventusu Turyn, no, ale ambicje to nie wszystko. Trzeba jednak mieć też talent nie wyszło nic z tego. No, te, stosun te stosunki z krajami, morza, z krajami Morza Śródziemnego, z Francją, Włochami, no i właśnie z Wielką Brytanią, przez pewien czas układały się dobrze. Co więcej, co więcej, Kadafi w momencie dojścia do władzy, on po jakimś czasie stworzył tą swoją sławną, zieloną książeczkę. To chyba każdy dyktator tak ma, że musi spisać w jakiś sposób swoje myśli. No Mao miał czerwoną książeczkę, Kaddafi miał zieloną książeczkę. I to był cały tak zwany program socjalno, nazwijmy to kulturowy, dla Libii. W tym programie, no, dla przykładu, Kaddafi pisał, że dom jest podstawową potrzebą zarówno dla osoby indywidualnej, jak i dla rodziny. Pisał wiele o darmowej służbie zdrowia. Bardzo długo stał na stanowisku, że przemysł libijski musi być znacjonalizowany, ale znowuż w ramach tej polityki po ataku, po ataku koalicji na Irak, Kaddafi odchodzi od tego punktu. Wpuszcza koncerny zachodnie, głównie właśnie europejskie, na tereny roponośne Libii, i pozwala im na wydobycie. Libia momentalnie z państwa z, z całym przemysłem yy, z kapitałem narodowym yy, rozpoczyna napływ kapitału zewnętrznego. I to jest i to jest niesamowite, ponieważ mamy do czynienia z naprawdę polity, polityką odprężenia po tym, co Kaddafi wyprawiał w latach 70. -tych, 80. -tych, o co był oskarżany. Yy, i w jaki sposób wspierał dla przykładu IRA, w jaki sposób wspierał yy, całą masę siatek yy, nazwijmy to terrorystycznych, łamane przez wolnościowych, które również wspierał Związek Radziecki. To jest aż niesamowite. To jest wolta o 188 stopni. No, z tym terroryzmem to dosyć podejrzanie wygląda sprawa, bo okay. najważniejsze źródło zaopatrzenia z punktu widzenia geograficznego Aha. zostało przez Kaddafiego odcięte. No bo te szlaki przemytnicze najkrótszą drogą z Afryki do południowej Europy przez Włochy Aha. typowo przecież nieprzypadkowo nie mafijne Sycylia Sardynia i okolice te, te wyspy no, no, gospodarczo żyją z przemytu od zawsze mhm. no, takie mają morskie położenie mhm. między lądem a, a otwartym morzem no to z czego tam żyć No z połowu sardynek albo z przemytu albo tak no tak jak zawsze tak, z, mhm. z napadania na statki rabowania ich albo z przewożenia kontrabandy no i to się zawsze działo od tysiącleci więc dlaczego miałoby się teraz nie nie odbywać no, te, ten szlak przemytniczy Kadafi zamknął no bo tak się umówił no, jeżeli byłby takim strasznym terrorystą ja nie wiem co on tam naprawdę robił no bo zdobył władzę w zamachu stanu tak? No więc był pierwszorzędnej klasy młodym bandziorkiem. No ale taki młody, obiecujący bandziorek przyjął władzę i zamyka najlepszy szlak przemytniczy do Europy, z którego można zrobić całe imperium. I można żyć tutaj przez pokolenia. I mieć przyjaciół na wszystkich dworach, we wszystkich urzędach kanclerskich. No ale on tego nie zrobił. No na... zamian za to zaczął głębokie reformy swojego kraju. Nie chcę tutaj powiedzieć, że yy, troszczył się o dobrobyt ludu i w ogóle, że był aniołem, bo no nie był, miał wiele, miał wiele na sumieniu. Ale ta łatka terrorysty została mu przypisana. Wręcz amerykański departament stanu stwierdził w pewnym momencie, w latach 80., że jednym z głównych celów polityki zagranicznej Libii jest właśnie terroryzm. Ja mam wrażenie... W sensie ja, nie chcę, ja nie chcę mu przypisać łatki. Ja mam wrażenie graniczące z pewnością. Mhm. Że dla celów zachowania stabilności regionalnej czyli szachowania się różnych lokalnych watasz, wataszków na tych lokalnych rynkach trzeba było Kaddafiego nowoczesnego, pnącego się w hierarchii społecznej i biznesowej do przodu bo przez jedno pokolenie zrobił z Libii najbogatszy kraj społecznie najbogatszy no. kraj afrykański najwyższy poziom życia tam był i to wiemy z naszego osobistego doświadczenia bo polskie firmy tam budowały autostrady i polskie pielęgniarki tam pracowały na luksusowych kontraktach w szpitalach Więc wiedzą coś na ten temat, pamiętają już nie, nie dzisiejsze, ale matki ich wiedzą, że sprzęt tam był na światowym poziomie wyposażenie super warunki socjalne ekstra na pustyni na skraju pustyni proszę pana i było to możliwe, no jak? No z eksportu ropy, z eksportu minerałów i z innych projektów, między innymi tam te, te wielkie źródła ropy, przepraszam, wody pod piaskiem Sahary okazuje się, że tam jest największy światowy akwifer dotychczas odkryty miliony kilometrów sześciennych krystalicznej wody pod piaskami Sahary tam leżącej mm. i do północnych tych y, y, zakresów tego zbiornika wodnego podziemnego Kaddafi y, y, się dokopał i największymi rurami w ogóle na świecie produkowanymi, których który hutę walcownie sam u, otworzył na te potrzeby mm. przy pomocy technologicznej Włochów na notabene. Mm. Ten projekt zbudował, otworzył i część tej pustyni, ileś tam tysięcy hektarów się zazieleniła, bo się. Za, zaczęli to podlewać i tam się pojawiły uprawy rolne śródziemnomorskie, czyli mandarynki i pomarańcze. Mhm. I tutaj mówimy o wodach podziemnych, które tak naprawdę rozciągają się od Egiptu przez Libię aż po Algierię, jeszcze przez Tunezję a idąc na południe Sudan, Czad, Niger, może jeszcze dalej więc to są te tak, to jest takiego rodzaju, takiej wielkości podziemny zbiornik to, to jest gigant, to, to jest moloch to, to są kolosalne liczby mhm. i jednym z pierwszych obiektów które zaatakowały odrzutowce koalicji zachodniej były instalacje czyli przepompownie tej te, te, te, te, te, tych wodociągów mhm. e, or, oraz huta i walcownia nowa, nowoczesna, walcownia rur, żeby broń Boże tego nie odbudowali. Raz, że uznano to za cele strategiczne, szczerze mówiąc, nie wiadomo czemu, a dwa, że używano przy tym bomb zawierających wzbogacony uran. No, a, przepraszam, o, niewzbogacony, zużyty, zuży, zużyty uran, zuwożony. Więc tutaj, jeżeli taka bomba w coś uderzy, podobnie jak pocisk, ona powoduje masę pyłu uranowego, który później przez wiatr jest roz, roz, roz, rozprowadzany po powierzchni i tak naprawdę niszczy. No i zostawia ślady na tysiące lat. No ale... <śleszy> co do strategicznej motywacji te ja nie mam żadnej wątpliwości bo projekt zielonej Sahary z każdego punktu widzenia jest strategiczny mhm. a że to dyktatorowi libijskiemu się powiodło w jego, na jego pierwszym odcinku no to udowodniło po pierwsze, że to jest możliwe technicznie wykonalne racjonalne ekonomicznie no i nie, nie ma się co certoli trzeba to po prostu wykonać mhm. no to wtedy wymiar strategiczny co do jego zakresu nie mielibyśmy mieli, żadnej wątpliwości, bo tysiące nowej ziemi, hektarów nowej ziemi uprawnej na pustyni no to jest działanie super strategiczne na wielkim kontynencie afrykańskim które no, zmienia porządek regionalny, bo ci ludzie żyją od stuleci, a może tysiącleci na notorycznie na skraju śmierci głodowej mhm. te wszystkie państwa mają chroniczny niedostatek żywności Strukturalny Strukturalny niedostatek Bo nie produkują Dostatecznej ilości żywności A jeżeli ją wyprodukują To natychmiast ich liczba wzrasta tak, że wszystko, wszystkie zapasy zjedzą i, no I znowu jest niedostatek No i to, to jest ty, ty, ty, typowy Syndrom afrykański W tej okolicy Na piaskach pustyni Absolutnie normalny No tak to tam się życie toczy No jeżeli ten porządek by tak jeden z drugim Kaddafi teraz zmienił i uczynił z pustyni żyzne tereny, no to dopiero byśmy mieli falę uchodźców. Mm -hmm. Być może w drugą stronę. <grym> <grym> to, <grym> Cała masa specjalistów uciekłaby z Europy po to, żeby budować bogatą Libię. Ale tutaj to już tak wybiegam, wybiega, wybiegam sobie yy, w teoretyzowanie. Jedno jest na tym przykładzie jasne, że tak zwana destabilizacja, regime change, ten scenariusz już oklepany, sprawdzony, on działa. No bo dlaczego miałby nie działać, skoro funkcjonalne państwo jakoś prosperujące, idące do przodu? można cofnąć o kilkadziesiąt lat jedną krótką operacją i od razu życie staje się prostsze bo zamiast planować coś na własną na własną modłę i wedle własnego rozeznania zaczynają się słuchać mhm. bo niczego nie ma ani wody, ani ropy, ani jedzenia niczego nie ma no to wtedy słuchają stoją na baczność i proszą o pomoc mhm. A z kolei co było? Skoro teraz nic nie ma, no to co było? E, no pod względem socjalnym, no to rzeczywiście ten program nawadniania pustyni jest chyba największym osiągnięciem Kaddafiego. E, wiemy, że edukacja i służba zdrowia były darmowe. E, tutaj o, dom, o domu, o mieszkaniu dla e, pojedynczych osób czy rodzin już wspomniałem. E, w momencie... No, przy nawadnianiu pustyni wiadomo, że dobrze by było mieć kogoś, kto zacznie, kto zacznie uprawy, więc jeżeli tylko Libijczyk by chciał coś takiego zacząć, otrzymywał teren ziemi, dostawał dom, otrzymywał, otrzymywał statko plus nasiona całkowicie za darmo. Dawano dodatki socjalne dla nowonarodzonych dzieci, elektryczność była za darmo, paliwo było Praktycznie za darmo, bo mówimy tutaj o 14 centach za litr. Co ważne w kontekście krajów afrykańskich, zmniejszono drastycznie odsetek analfabetyzmu, ponieważ przed Kaddafim 25% Libijczyków umiało tylko czytać i pisać natomiast za jego rządów ten wskaźnik zwiększono do 87%, ba, 25% miało wykształcenie uniwersyteckie. No i państwo miało swój własny bank centralny, który obywatelom pożyczał pieniądze za darmo, bezodsetkowo, tak jak nakazuje tak naprawdę prawo koraniczne, ale co ciekawe, to był jeden z nielicznych podówczas, jeżeli nie jedyny bank centralny na świecie, który tak naprawdę nie miał długu. On nie był zaangażowany w systemy dłużne z międzynarodowym, yy, przepraszam, z Bankiem Światowym, czy, yy, czy z innymi bankami centralnymi. Natomiast jedno jeszcze trzeba przyznać Kaddafiemu, nie można mu odmówić rozmachu, ponieważ był on prezydentem Unii Afrykańskiej, yy, bardzo, bardzo zabiegał, bardzo dążył, aby państwa afrykańskie, aby ta Unia przybrała bardziej kształt federalny. Chyba jego takim marzeniem, przynajmniej tak mówił na forum międzynarodowym, było, aby cały kontynent nie dał się wykorzystywać, tak jak dotychczas się dawał wykorzystywać pod względem finansowym, a mówimy o wielkich zasobach, wielkich złożach tak naprawdę wszystkiego no oczywiście w swojej skromności y, jestem przekonany, że widział siebie jako głowę właśnie takiego, y, takiej Unii Federalnej, Afryki. Y, proponował różnego rodzaju układy krajom Ameryki Południowej, które miały na celu y, wzmocnienie ich sytuacji w systemie dolarowym, czy właściwie wyjście z tego systemu, no jego takim najsławniejszym Projektem, no to był ten sławny złoty dinar, o którym y, mówi się, że to właśnie był, ta, była ta kropla, która przelała czarę goryczy. Chodziło o to, żeby wprowadzić pojedynczą afrykańską walutę dla całego kontynentu, która miała być połączona y, ze złotem i miał być, miała to być waluta, w której dla przykładu libijska ropa miała być sprzedawana światu. No, na taką skalę odejście natychmiastowe od systemu dolarowego myślę, że spowodowałoby straszne problemy na świecie. No, to chyba nie jest problem skali, bo tego typu ilości to świat by przeżył. Uh -huh. ale kłopot jest w radykalizmie rewolucyjnym samej idei uh -huh. no, mówimy o myśli, bo Libijski Bank Centralny należy do liternego klubu e, należał uh -huh. do chwili likwidacji a dzień po e, z, z likwidacji samego e, dyktatora Pierwsza wiadomość obiegła, że pojawił się nowy zarządca Banku Centralnego Libii i jest open for business. Mm. Oczywiście nie ma w nim już rezerw złota, które zostały natychmiast wywiezione. Sta... No to było 144 tony złota, tyle samo srebra i to powiedzmy, jak słyszymy taką liczbę, to wydaje się mało, ale z drugiej, bo Polska dla przykładu ma w tym momencie 220, ale należy pamiętać, że Libijczyków jest 8 mili, było 8 milionów podówczas, a Polaków w kraju 38. No i ten bank absolutnie nienależący do klubu tak zwanego zachodniego, to była bardzo wąska grupka i szybko topniejąca, bo zostały tylko na świecie Iran i Korea Północna ja wiem, że to jest oś zła ja rozumiem, że to są dyktatury i oni są antydemokratyczni i to wszystko robią nie tak jak trzeba No ale mają niezależne od zachodniego systemu finansowego swoje własne banki centralne absolutnie oderwane od tamtego systemu a wszystkie inne banki centralne są powiązane organicznie ze sobą na różnych poziomach no, na centralnym poziomie poprzez Bank of International Settlements w Bazylei mm -hmm. który nimi de facto zarządza z górnego piętra wszystkimi bardzo elegancko tak cicho i dyplomatycznie bo tam wszystkie posiedzenia są tajne więc nikt nic nie wie o czym jest dyskusja, no ale co miesiąc ci, ci bankierzy spotykają, no i chyba jeżdżą tam na bankowstrasę odbierać dyrektywy, a nie odwrotnie. No takie jest przypuszczenie robocze, no skoro tam muszą przyjeżdżać i karnie przyjeżdżają, żeby porozmawiać sobie przy kawie i cygarach, i dobrej whisky, no to chyba te peregrynacje są tak jakby Jednostronne. To... No na pewno, na pewno na pewno nie rozmawiają o sporcie. Natomiast, y, natomiast cały trend, tak naprawdę, no bo Bank y, BIS, BIS jest tak naprawdę y, dzieckiem układu z Bretton Woods 1944, tak? Natomiast y, Natomiast no. system tak naprawdę yy, koordynowania działań pomiędzy bankami centralnymi wywodzi się jeszcze z, jeszcze z wcześniejszych czasów No właśnie, BIS nie jest dzieckiem Bretton Woods BIS jest dzieckiem pierwszego kataklizmu yy, wielkiego ostatniego stulecia, czyli wojny światowej, bo założono go dla celów realizacji reparacji wojennych Niemiec po pierwszej wojnie światowej druzgocący. no ale to tłumaczy całą genezę tego zjawiska i cały system e, logiczny tego pomysłu on jest tan cała idea jest tak prosta, że aż no wstyd tego nie zrozumieć o co tu chodzi pierwsza wojna światowa benz, reparacje Niemcy muszą płacić Tyle, że nie są w stanie, bo to jest ewidentnie każdy, każdy specjalista od gospodarki, od finansów, od czegokolwiek to powtarzał, no to nie, Takie, ta umowa, którą tutaj nałożyły państwa koalicji to, to, to, to Niemcy zniszczy. To, to jest niemożliwe. Oni tego nie są w stanie spłacić. No, po kilku latach, oczywiście, Niemcy przerwały te spłaty te, mhm. ur urągające zdrowemu rozsądkowi, no ale te pierwsze lata były dla nich na tyle ciężkie, że fala społecznego ty, niezadowolenia. niezadowolenia i buntu takiego no, to, to uzasadnionego, że. że no wypruwają sobie żyły i nic się nie dzieje no że to tak dalej być nie może wyniosła, ta, to, ten bunt wyniósł do władzy Hitlera mhm. i to, to, no to, to nie jest żadna tajemnica socjologiczna to Hitler się wziął z wyników I wojny światowej więc tym, na tym tle rozumiemy aha, no to w Bazylei takie, taka organizacja powstała dostała immunitet we wszystkich zakresach nie płacą podatków, nikomu się z niczego nie spowiadają i nikomu nie podlegają mhm. tak jak Pan Bóg panują nad wszystkim a nikomu nie muszą nic mówić no to to znaczy to, to jest władza e, quasi boska mhm. finansowa to oni na, choćby tylko tam się przy kawie i cygarach uzgadniali, jakie siuchty zrobią, to i tak są do przodu. Mhm. BIS w pewien sposób usankcjonował to, co działo się w okresie, w okresie międzywojennym, czyli częste i gęste spotkania głów banków centralnych, europejskich tutaj Mamy do czynienia bardzo bliskie kontakty Hjalmara Schachta z Reichsbanku, Rajs, Benjamina Stronga, który był gubernatorem nowojorskiego Fedu, czyli tego najważniejszego oddziału fedowskiego, no i oczywiście pana Montagu Normana z Banku Anglii. Więc BIS tak naprawdę umożliwił im dokonywanie legalnych spotkań bez względu, bez względu na sytuację. Ba, okazuje się, że podczas II wojny światowej, yy, tak naprawdę pomimo iż Wielka Brytania wypowiedziała Niemcom wojnę, yy, to jeszcze to w 1939 roku, to jeszcze przez długi czas te kontakty pomiędzy bankami centralnymi obydwu krajów, czyli Rzeszy i Wielkiej Brytanii, yy, były, były kontynuowane, z tym, że już nie bezpośrednio, tylko za pośrednictwem BIS-u co spowodowało w 1940 roku podczas chyba bombardowań Londynu naprawdę wielką burzę w brytyjskim parlamencie. No, była to co prawda burza w szklance wody, nic z tego nie wynikło, ale jednak. No, warto wspomnieć, że Helmar Schach był przyjacielem Hitlera. Mm -hmm. e, I dojto nie tylko w takim sensie towarzyskim, ale też był jego wiernym wiernym Wspornikiem finansowym No mówi się, że bez Hjalmara Szachta yy, Hitler nie miałby szansy Zrealizować swoich planów Masowego zbrojenia Niemiec Budowy infrastruktury i tak dalej Powiedzmy szczerze mhm. On go skredytował Dał mu na to Forsę mhm w różny sposób, bo to, że tam była reforma, tam i, i Hitler się zbuntował, i tam był ten pieniądz bez odsetek i tak dalej, to, to Reichsmarka nagle zmieniła swoje ubranko, to jest prawda. Ale jest też prawdą, że istniały bardzo ożywione w procesie szybkiej modernizacji niemieckiego przemysłu zbrojeniowego kontakty, szczególnie atlantyckie z filiami niemieckiego przemysłu w Stanach i ogromnymi inwestycjami amerykańskimi w Niemczech, mm -hmm. gdzie amerykański przemysł postawił swoje filie w Niemczech, przekazując tam patenty, rozwiązania i dostarczając swoje surowce, maszyny do, do budującego się organizmu przemysłowego Niemiec i to były mhm. często rzeczy wręcz niezbędne dla przemysłu zbrojeniowego niemieckiego, który miał wiele rzeczy, miał bardzo zdolnych naukowców i tam swoje patenty, zwłaszcza chemiczne i tak dalej, ale pewnych rzeczy nie miał. No i te rzeczy kupował w Stanach i ktoś te dolarowe, ten dolarowy import musiał opłacić. No to wiemy już jak to się odbyło bardzo delikatnie i elegancko i tutaj armaty jeszcze grzmiały w 1945 roku a dostawy nadal szły tak jak już w kontraktach napisano no więc Dokładnie. więc tutaj to jest tak, że no wojujemy to wojujemy, no ale żeby wojować to musimy handlować no to no to wojujemy i handlujemy ja jeszcze raz przy tej okazji od razu przeproszę wszystkich. Pomylił mi się na samym początku. Bis z MFW. karygodna pomyłka. No, zdarza się nawet najlepszy. Ale, Ale to, że tak długo o tym pamiętasz, to samo w sobie to jest rekord. Ja, ja, ja, nie, ja nie wybaczam sobie błędów. O, to... umrę, umrę kiedyś na siwe włosy i na zawał. Perfekcjonista to dobrze świadczy o charakterze, bo czy to jest możliwe i wykonalne, to jest jedno. A samo dążenie, w mojej optyce, jeżeli ktoś tak ambitnie doskonali, to już zasługuje na pochwałę już samego faktu, że się o to stara. Ja to już często sobie mówię, słuchaj, to może byś tak za mocno nie podskakiwał, bo ty sobie stawiasz tę poprzeczkę coraz wyżej, a jak nie przeskoczysz. Uznam pańskie słowa za pochwałę, a w szczególności słowa z takich ust, to tym większa pochwała. Pokaziliśmy sobie, tak? Dzięki, bo od razu mi się zrobiło lepiej, tak? Bardzo się cieszę. To wróćmy na chwilę do jeszcze do, do, do naszego bohatera dzisiejszych rozważa, rozważań, czyli Muamara Kaddafiego. Jak to się w sumie stało, że, że, że, że, no, że nie mamy Kaddafiego? Od 2011 roku go, go, nie, go nie mamy. Wybuchła wojna domowa, no ale ta wojna domowa, czy ona tak naprawdę, z czego ona wybuchła? Wiadomo, na wschodzie Syrii, w tym regionie Benga... w Syrii, e, Libii, w regionie Bengazji, na granicy z Egiptem, ma, mieliśmy do czynienia zawsze z siłami przeciwnymi Kaddafiemu. Sama Libia też nie należy jej rozumieć tak, jak e, rozumiemy na przykład Polskę, czyli naród 99,9% e, wywodzący się z tego samego kręgu kulturowego, tylko tutaj mamy do czynienia z, z masowym zlepkiem plemion, który jest po prostu w granicach wytyczonych przez jeszcze system y, kolonialny. Mało Pol tego. Hmm? te plemiona nie uznają żadnych granic, bo na tych wielbłądach albo swoimi dżipami jeżdżą po pustyni i tam znaków rozgraniczających granice nie ma. Oni mają na GPS-ie, oczywiście widzą tę kreskę na tym swoim laptopu i na telefonie, nie? Ale jak zawieje wiatr i przysypie tę drogę z jednej albo z drugiej strony to naprawdę nie ma znaczenia, gdzie te, ten um, umowna granica istnieje, skoro można ją przekraczać w dowolną stronę ilekroć zechcemy a właściwie nie tyle chcemy, co musimy bo jak w piasku nawiało no to musimy to objechać 50 km z prawej strony no bo to takie są realia no, to, to, to, to, granica no, to, no, ładnie wygląda na mapie taka prosta linia tutaj prosta, tak. no, ale w przyrodzie takich prostych linii nie ma Mhm. no jest właśnie, co spowodowało, że miłujący demokrację lud libijski powstał przeciwko tyranowi i zrzucił y, jarzmo i kajdany niewoli, że już tak się odwołam do pieśni byłego systemu to no, jest ciężkie pytanie zapadła decyzja o zmianie etapu no tak jak zapadła decyzja że należy złego dyktatora takiego no, nieodpowiadającego nowym wyzwaniom demokracji w Afryce, no trzeba go usunąć no i młodzi obiecujący oficerowie z korpusu tam jakichś kadetów, czy jak ktoś tam nazywa najlepszej szkoły wojskowej, do tego się doskonale nadają, no to zrobią przewrót, w gazetach się napisze, że przejęli władzę i, i będzie pozamiatane, tak? No i chyba na tej samej zasadzie wielki dyktator został obalony i przewrócony, bo ja tych tych tysięcy plemion Obalających Kaddafiego nie widziałem, chociaż owszem, w telewizorze się pojawiły obrazki mm -hmm. masowych zamieszek w Trypolisie. I tam były takie sceny, żeby chodzili tam z transparentami. Tysiące ludzi demonstrowało i wygłaszało jakieś okrzyki i modliło się i tak dalej no wszystko ładnie to rzeczywiście wyglądało tak, że to, to się wszystko Aha. zgadza i architektura pewne doróbki sceniczne wyszły Aha. a zaraz potem się ujawiło, ujawniło źródło że to było e, kręcone, jak to mówią Amerykanie on location Aha. w Arabii Saudyjskiej Aha. Na, na planie filmowym i to wiadomo, to z dobrych źródeł, sprawdzonych, wiarygodnych, wiadomo, i to zresztą tę scenę kilka lat, to mówimy o rzeczach sprzed iluś lat mhm. to już dawno sprawy przyschły, a przed rokiem tę scenę z powodu kolejnej operacji wojennej z, z tymi bo, bojówkami z Jemenu mhm. to tę scenę odkryto. I ona została ponownie sfilmowana. I teraz już absolutnie, ze stuprocentową pewnością wiemy, gdzie to zostało nakręcone, gdzie ci protestujący demonstrowali. I to CNN na cały świat propagował, że tu demokracja i ich żądają ustąpienia Kaddafiego pokojowi demonstranci. Tak samo jak później na Majdanie i to, prawda, te nauki już znamy te, te, to jest w, w, w Europie to troszeczkę inaczej wygląda bo to są inne okrzyki, inne transparenty in, inne okoliczności niepowtarzalne przyrody ale zasadniczo wiadomo świat arabski w oczach nie-Arabów jawi się praktycznie bardzo podobnie więc wykorzystano to jedno jest z tego pewne że skoro pokazywano w telewizji informacyjnej świata numer jeden na bieżąco, jak tu protestują tysiące demonstrantów przeciwko znienawidzonemu tyranowi i to było zrealizowane na scenie było z użyciem ogromnych nakładów chociaż nie takich ogromnych, bo tam zbić scenę tam z dykty i zatrudnić tysiąc no, głup statystów. Głupawych statystów, a nie, nie aktorów prawda? To nie jest jakiś wielki wyczyn tak? Mhm. No ale to kosztuje już miliony taki, Taka impreza filmowa no, Miliony, jeżeli mówimy o miliardach no, to, Co to są za koszty? To żadnego problemu nie ma Wniosek z tego, że jeżeli coś takiego już widać I są na to dowody No to ta rewolucja kolorowa Wygląda już nie tylko podejrzanie, ale... No, cała seria kolorowych rewolucji jest po prostu centralnie zaplanowana i wykonana jak zwykle przez profesjonalistów a że pamięć ludzka jest krótka to tą samą scenę może z lekkimi poprawkami efektów specjalnych będzie można wykorzystać jeszcze znowu za kilka lat i nikt tak naprawdę tego nie odkryje, tylko ci docikliwi. jeżeli w ogóle dopuszczą zbrodniczą myśl że coś takiego może mieć miejsce posłuchaj to, to, to, to ja wiem że to, to, to jest bardzo podejrzane to, jest, to nie można tak otwarcie o tym mówić ale wiesz mi się wydaje że to jest ustawka ale nie, lepiej o tym lepiej o tym, Ale o tym, tym nie, to, nie mówmy bo... otwarcie. Nie? Dlatego musimy mówić to o to tym fajnie. w biurze cicho, bo jak głośno o tym powiemy, to szef nas zaraz wywali. Jako wariatów no, i wychrzycieli. Oczywiście. oczywiście. No bo na świecie, tak naprawdę, mm, prymat informacyjny mają amerykańskie stacje oraz, oraz BBC. Ja do dzisiaj nie mogę zapomnieć, jaki BBC robiło zły PR Polsce y, przy Euro 2012. No a wyszło zupełnie inaczej. Doczekaliśmy się przeprosin no, w życiu. Minęło od tego czasu prawie że dekada, no i BBC nadal jest szanowaną stacją telewizyjną, tak? Nie. Swoją wiarygodność buduje właśnie na tej zasadzie. N nigdy nie przepraszaj. Mhm. Możesz kłamać do woli, ale jak cię złapią, to nie jest moja ręka. Tak jest. No dobrze, wejdźmy jeszcze na chwilę do tej Libii. Kaddafi próbuje uciekać. Jego konwój zostaje ostrzelany przez samoloty. Rebelianci znajdują Kadafiego rannego. No jego koniec jest, szczerze mówiąc, gorszy niż Sadama Husajna, bo jego znaleziono w kryjówce, lżono, bito, a na koniec powieszono, ale przynajmniej miał szansę na proces. Kaddafi no procesu się nie doczekał. Wersje wydarzeń są różne, mowa o jednej, mowa o trzech kulach mowa o ranie śmiertelnej, już spowodowanej właśnie wybuchem tego samochodu. No w każdym razie jest, są, jest, są filmy z tamtych czasów, nagrane telefonami komórkowymi, jak albo nieprzytomny, albo już martwy Kaddafi jest ciągnięty przez tłum rozwrzeszczany, krzyczący i dyktator został obalony. No i zamiast rozkwitnąć, zamiast, rozkwitnąć, że, zamiast, zamiast rozkwitu demokracji i dobrobytu, Mamy do czynienia z gigantyczną, trwającą prawie już dekadę, wojną domową, w którą zamieszane są siły zewnętrzne, czyli jakieś kontyngenty właśnie z Czadu, z Sudanu, wsparcie egipskie, wsparcie tureckie, praktycznie wszystkie znaczące jakieś lokalne siły. Mamy do czynienia z generałem Haftarem, Mamy do czynienia z rządem jedności narodowej, który no, niby ma legitymizację y, światową i jest teraz wspierany przez Turcję, ale no, tego mm, wsparcia Stanów Zjednoczonych czy Francji, czynnego wsparcia, raczej boję się, że nie doczeka się. Mamy oczywiście y, całą masę różnego rodzaju ugrupowań, islamistycznych, poczynając od mających już i działających kilka lat temu świt Libii, później do wszelkiej, wszelkiej maści potomków i pociotków państwa islamskiego, tak? Więc jest to w tym momencie tygiel. Libia, Libia jest po prostu wielkim tyglem wojennym, w którym na co dzień dzieją się dramaty zarówno na poziomie mikro, zarówno w skali mikro, jak i w skali makro jaki widzi pan koniec tego? Haftar zdobędzie Trypolis? Zostanie dyktatorem? Ja nie widzę żadnego końca, bo z tego bałaganu wyjścia sensownego nie ma mhm. coś powstanie jakiś porządek będzie ludzie będą tam jakoś żyli raczej gorzej niż lepiej mm -hmm. i tyle ale marzenia o jakiejś tam większej Unii afrykańskiej jakichś tam planów o regionalnych nie będzie przejawiało to już zostało pochowane bezpiecznie w historii te myśli śmiałe jakichś tam wariatów i oszołomów już do tego powrotu nie ma a że w regionie generalnie jest realizowany szerszy plan bałkanizacji czyli destabilizacji wszystkich krajów mhm. regionu z wyjątkiem jednego no to wiemy, bo to widać gołym okiem, tak? Tak. No to skoro jest realizowany ten plan, który nam kilka lat temu potwierdził generał amerykański Wesley Clark, nie mogący się do dzisiaj ocucić z oburzenia, kiedy się o tym dowiedział, A. i mówi wszystkim otwarcie, no, że to, to są, to jest rzecz nieprawdopodobna, że tak działa... E, działają siły zbrojne chciałem powiedzieć zbrodnie co, co, co, na jedno co na jedno wychodzi tak? więc to pomyłka chyba jest uzasadniona siły zbrodnie tak działają i on dopiero po kilkudziesięciu latach kariery to zobaczył w całej ostrości no i nie mogąc się z tym pogodzić o tym otwarcie mówi i, i chwała mu za to że to mówi, więc wiemy, że ten plan jest realizowany i będzie realizowany, co wiadomo z różnych opracowań, tak zwanych think tanków, jak je czytam, macam co pewien czas, to się nic nie zmienia, bo oni nie grzeszą inteligencją, ani polotem, jak raz przyjmą jakiś plan, to go realizują z konsekwencją walca drogowego i z podobnym wdziękiem to chyba od niego wyszła też informacja, że y, właśnie w kole, co do kolejności czyli, że y, Libia, Syria, a po Syrii w ciągu pięciu lat Iran tylko no Iran na razie się jeszcze nie sprawdził ale się sprawdzi no, jest plan hmm. i do niego dojdziemy to, to, co się odwlecze to nie uciecze hmm. przecież skoro jest plan no, to jak, żeby go nie realizować plany po coś powstają, tak? W każdym, razie, w każdym razie pozycja międzynarodowych koncernów y, wydobywających ropę czy mających interesy właśnie w przemyśle y, w Libii jest usankcjonowana. Wiadomo, przez wojnę domową mogą one nie przynosić jeszcze takich zysków, jakie powinny, ale w okresie długoterminowym na pewno sytuacja ulegnie poprawie. Y, sytu kontakty francuskie zostały również zapewnione, ponieważ, no, przypomnijmy ze względów geograficznych, północna Afryka to jest, czy w ogóle większość Afryki y, to, jest, y, to jest ten modus operandi dla y, sieci gospodarczej i wywiadowczej Francji i Paryża. Y, no a Libia takie ambitne działania Kaddafiego Mogły spowodować wyłom albo załamanie takiej sieci, nawet no, tych kolegów, którzy przyłączyli się do e, aktu rytualnego uśmiercenia, było więcej, bo no skoro już się odbywa, no to dołożymy się do tego, bo możemy przy okazji zarobić a w ogóle to on był taki ambitny i taki, takie różne miał plany a teraz to mamy wolną rękę i hulaj dusza i będziemy robić to co chcemy no mhm. więc nie będziemy po nim płakać bo był zły dyktator i w ogóle bandyta mhm. to jest logiczne nawet jego przyjaciele których obdarzył milionami jakoś o nim zapomnieli wspomniani mhm. dwaj serdeczni Tony Blair i e, Mikołaj Sarkozy. <śmiech> Przepraszam. Czy to jest niewdzięcz... niewdzięczność? Nie wiem. No. Ja myślę, że zwykła pragmatyka w stadzie. niech wi... nie chce być stawiany w jednym zdaniu razem z krwawym dyktatorem, tak? To jest. To jest syndrom stada wilków. Bo wszyscy są bezwzględnymi sukinsynami I bandytami Nie mają żadnych skrupułów I żadnych hamulców Ale Nie dają się złapać I musi to jakoś wyglądać No skoro wszyscy się zgadzają Że to był bandyta, tyran I straszny satrapa no to dobrze, że zwyciężyła demokracja i teraz możemy nareszcie z czystym sercem wejść na dziewisze piaski otworzyć nowe odwierty ropy naftowej i będą nas jeszcze za to chwalić mhm. no to, to to same wygrane, tak? tak no to jak z tego nie skorzystać to nie możemy przecież obrażać się na Jankesów, że taką akcję przygotowali bo my jesteśmy członkami proszę zwrócić uwagę na termin koalicja chętnych coalition of the willing to jest nazwa przypadkowa. pokazuje intencję moralną sam tego chciałeś Grzegorzu Dyndało zgodziłeś się na tego skutki jeszcze ich nie znasz ale ochoczo, że z nich skorzystał, bo zarobisz tu miliard, tam miliard, coś się uda urwać ale to się dzieje przecież na naszym podwórku i naszym kosztem Unia w osobie pani Mogherini wrzeszczy na cały regulator o tym, no że przecież przez Libię do Włoch wlewają się miliony nielegalnych imigrantów mhm. prawda, coś z tym trzeba zrobić no ale jak to zrobić no skoro Libia nie działa No nie działa A kto to zrobił, że nie działa? A W innych nie ma No ale jest tutaj takie Niedopowiedzenie Sugerujące, że To chyba Jankesi to Zrobili ten cały bałagan mhm. Z akcentem na pierwszą literę B mhm. To łatwo, to, swoim... łatwo, to łatwo zauważyć, że w jakiejkolwiek z tych ostatnich interwencji amerykańskich, czy to, czy powiedzmy powodowanych przez Amerykę, no w Afganistanie nadal jest bałagan, tak? W Iraku też jest, w Libii też jest. I tak naprawdę no, myślę, że kraj, który by powiedział głośno, znaczy no, na forum ONZ, czy tak zwyczajnie, halo, halo, Jankesi, spowodowaliście bałagan, no to go naprawcie, tak? W jakiś rachunek wam trzeba wystawić za to. Myślę, że taki kraj, no, sam by na siebie wyrok sprowadził, więc są po prostu rzeczy, o których w relacjach międzynarodowych się nie mówi. No ale to wszystko nas obciąża i będzie na nas ciążyło coraz bardziej, bo te miliony kolorowych z Afryki płyną i, i, i musimy sobie z tym jakoś poradzić no i jak no, na razie dobrego rozwiązania nie ma bo komisarze unijni walczą o demokrację i praworządność w Polsce mhm. w przerwach na globalne ocieplenie z Ritą Thunberg w roli głównej mhm. i jest wesoło, tak bo ludziom, ludzie mają się czym zająć ale te, te ta wojna demograficzna została umożliwiona, otwarta właśnie poprzez te operacje. I my będziemy teraz przez długie lata borykać się z tego skutkami. Nas to obciąża. Realnie. To nie są bajki, bo my to widzimy na ulicach. Mhm. Więc jaki jest rachunek z tego? No rachunek jest taki, że koncerny amerykańskie, francuskie i włoskie zarabiają na tej ropie i coś tam robią, jakieś dziwne interesy, tak? A my ponosimy tego wszystkiego koszty. Mhm. Więc, no, może by trochę zrewidować ten pogląd na temat demokracji. Na szczęście pani Lagarde ostatnimi tygodniami pojechała do Etiopii, do siedziby właśnie państw Unii Afrykańskiej porozmawiać na temat wzajemnych stosunków Unii Europejskiej i Afryki. Oczywiście ja tutaj sobie ironizuję, tak, mówiąc na szczęście, bo myślę, że wiemy, co z tego będzie wynikać i na pewno wiemy, w którą stronę kto, kto będzie mieć większe korzyści z jakichkolwiek rozmów czy układów. Natomiast, no, pozostaje nam tak naprawdę obserwować sytuację ja jestem bardzo zaskoczony że nie darząc specjalną sympatią Erdogan'a, po raz kolejny muszę z nadzieją patrzeć na jego osobę jako na być może ratunek dla Europy no bo jeżeli mu się ta akcja z Libią uda i te główne szlaki przemytnicze przejmie pod swoją kontrolę to on dalej będzie robił brudne interesy tak? Mhm. ale one będą przechodziły przez niego i masowy przemyt imigrantów przez fundacje rzekomo dobroczynne z Hamburga i z Kilonii finansowane przez Giorgi Sorosza po prostu przestaną funkcjonować. Bo to się Erdoğanowi nie opłaca, taki detal 2,5 czy 3, 3 tysiące euro za głowę handlu żywym towarem, jak on zarabia na uczciwym, normalnym przemycie, tak jak to było praktykowane w Konstantynopolu od, od tysiącleci, tak? Mhm. No. I to... I nie spodziewałem się, że takich czasów dożyję, że będę patrzył na niego z nadzieją. No ale w tym, w tej konstelacji politycznej i tego co się dzieje zarówno w Unii jak i na naszym podwórku to, to istotnie patrzy na niego z taką lekką nutką nadziei być może on nie będzie naszym grabarzem, że może się dogada z, ze złym czekistą z Kremla i tak doprowadzą do porządku Syrię i teraz jeszcze Libię że one nie będą funkcjonalnymi państwami bo to mhm. się nie stanie z dnia na dzień ani nawet przez 10 i 20 lat ale przynajmniej okie uznają te najważniejsze problemy mhm. i te przestaną, skutki tego przestaną nam osobiście zagrażać no jeżeli tak jest, to mówię z wielką goryczą i ironią mhm. że, widzieć naszych tradycyjnych wrogów i konkurentów których Sobieski pokonał pod Wiednie i Czarnecki pod Pskowem tak? mhm. jako naszych gwarancji naszej stabilności i naszych ratowników to jest piekielnie przykra sprawa O pora omores chciałoby się zakrzyknąć no, to ja tylko jeszcze może przypomnę w jaki sposób aktualnie wygląda sytuacja w Libii Południe kraju, pustynne południe kraju, ale to tak naprawdę południe przy granicy z Sudanem, Czadem i Nigrem. Zajęte jest przez siły zielonych, czyli siły y, pro, pro, pro, pro, pro, pro jeszcze. Y, całe centrum, wschód, większość kraju jest zajęte właśnie przez y, pana generała. Natomiast rząd tymczasowy posiada tak naprawdę fragmenty. To są głównie Misrata, właśnie Trypolis, czy Murkub, które znajdują się na zachodzie kraju, przy granicy z Tunezją. No i walka trwa. Ja jeszcze dokończę poprzednią myśl. Do, do, nie, to nic się nie stało, bo jeszcze pamięć 30 sekund wytrzymuje krótkotrwała bo to dłużej do... bywa im kłopoty no ale... zmierzam do tego że jest dla nas w ogóle dla Europy dla całego świata właściwie znaleźliśmy się w takim punkcie że robią z nami co chcą jak chcą kłamią nam w żywe oczy i jeszcze obrażają się za to że my im nie dowierzamy hmm. mało tego wygląda na to że nadal to będzie tak trwało w tym bezruchu że będziemy ciągle bezradni jak to stado baranów i będziemy tylko musieli za to wszystko płacić a jak komuś się to skojarzy nieodpowiednio to stado i innych wytresowanych baranów czy owczarków podchalańskich zaraz na niego naskoczy i go rozszarpią, mhm. że o podważasz podstawy demokracji. Ale my tylko analizujemy fakty i z tych faktów wynika, że z... inaczej, a często dokładnie na odwrót, niż nam się wydaje, mhm. i tam jest przerażająca. Dla mnie osobiście naprawdę jest porażająca, że wystarczy trochę poskrobać odrobinę, do, zrobić kilka higienicznych kroków weryfikujących prawdziwość tego, co opowiadają Aha. i okazuje się, że jest zupełnie inaczej. Absolutna nieprawda. Jest całkowicie odwrotnie. To się nic nie zgadza. No i kiedy dochodzimy do wniosku, że coś takiego dzieje się nie tylko nagminnie, ale non-stop, no to sytuacja wesoła nie jest. Mhm. To jest przerażające. No. I, I nie mówimy tutaj tak naprawdę o żadnych teoriach spiskowych, prawda? Mówimy tutaj tylko i wyłącznie o Sensownym poszukaniu informacji po zrobieniu konkretnego, tak zwanego researchu. Mówimy o faktach, które przeżyliśmy niedawno, mhm. obserwowaliśmy za pomocą różnych mediów. No i, i fakty jako takie w dużej części są bezsporne, tylko ich interpretacja się różni. Mhm. No i z, z naszej analizy wynika, że w tej oficjalnej wersji nic się nie zgadza. Nic. Wszystko jest no piętrowym kłamstwem. I takich przykładów jest coraz więcej, coraz więcej. Mało tego, regułą jest to, że nigdy nie mówią nam prawdy. No i kiedy przyłamiemy tę ten, ten, te nieśmiałość taką z pewną taką nieśmiałością, mówię o tym. <śm> że jak już przełamiemy ten początkową nieśmiałość i ten opór, uh -huh. no to wtedy wchodzimy w nową erę i analizujemy nareszcie świat na realnych podstawach. Tak jak on działa. On nie wygląda ładnie. Uh -huh. No ale przynajmniej wiadomo, co się mniej więcej jutro może wydarzyć. No właśnie. To jaka myślę? Kończąca, że niektórzy z nas, może nie z nas, bo ja się do tej grupy nie zaliczam, jak Kaddafi, uh -huh. są na tyle śmiali, że te, te reguły łamią. E, I tu akurat no, dobudzi moje e, głębokie poważanie ta odwaga. To, to był kozak. Chociaż za to kozastwo trzeba by móc jakiś medal dać z miedzi albo ze złota wykopanego w Afryce I przystrojony diamentami, za to kozactwo bo życie miał krótkie, bujne ale zrobił parę rzeczy i wszystko absolutnie nowatorskie nie przystające do sztampy po swojemu Jak ja na to patrzę z boku, z daleka no to muszę powiedzieć, że nie podoba mi się facet ani jego sobowtóry, których widziałem na tych zdjęciach, jak oni tam gonili, no mhm. z siedmiu, różne mordy tam były. I te media pokazywały różne przypadkowe ujęcia z ostatnich tam rozmów, czy wizyt i tak dalej, i na każdym był inny. Inna wersja była. Mhm. Ale tu coś mu odstawało, tu się odkleiło i tak dalej, nie? Tam niektórzy byli podobni do pierwowzoru, a niektórzy byli po prostu, mieli makijaż no nieważne, tych sobowtórów była cała, cała Rzesza I, i, i to się aż rzucało w oczy przy uważnym spojrzeniu te zdjęcia masowo kolportowane w mediach poważnych że nic się nie zgadza już na dzień dobry pokazywało, że to coś jest to, to jest coś śmierdzącego bo tu nawet zdjęcia głównego aktora się nie zgadzają mhm. bo każdy ma inne to znaczy nie tego faceta no no taki był mój wstęp do studiowania tego, co się dzieje w Bengazji. Analiza zdjęć Kaddafiego, rzekomego, która się okazywała jego sobowtórami, z najważniejszych światowych mediów wszystko. Więc, no, jak się takie obrazkowe, ten etap przejdzie mhm. e, i, i, i, i zrozumie ten, ten, ten, ten głębsze pokłady tego teatru, który się odbywa na naszych oczach. No to już dalsze rozważania stają się prostsze Ale istnieje faktycznie duża potrzeba radykalnego przełamania tego oporu No jak to? To w telewizorze kłamią? No, no tak, no nie, nie od wczoraj, nie od przedwczoraj, od samego początku oni tam po to zostali wstawieni, już nie, już nie mówię o Gozdyrze, mówię o jej pradziadkach, tych, którzy telewizję uruchamiali w ogóle. Bo taki był pomysł, że to jest idealne narzędzie masowej propagandy. Właśnie dlatego telewizję uruchomiono, bo ona technicznie działała w postaci wynalazku dużo wcześniej. Kolorowa telewizja. W Stanach działała kolorowa telewizja na małym, w małym zakresie komercyjnym w latach dwudziestych już w Wielkiej Brytanii pierwsze poważne testy przeprowadzono w 1939 roku no ale ja mówię o kolorowej full color no, tak, Eastman Kodak full wypas i jakby się tak postarać to oni może by i HD zrobili wtedy to było prawie 100 lat temu ale no to oczywiście kosztowało to były cholernie kosztowne kamery i tak dalej No to potrzebowało czasu żeby się doszlifować no, to kolejna zagadka jak to jest, że przez 100 lat jesteśmy w tym samym punkcie no, no jest tak ponieważ tak ma być po prostu nie trzeba zmieniać to jest to jak, podawne, korzystne jak, jak można to zmieniać, skoro działa proszę pana no lepsze jest wrogiem dobrego nie możemy zabić złoto kury dokładnie no cóż no troszeczkę pesymistycznym akcentem kończymy. Ja postaram się troszeczkę go tylko rozświetlić takim żartem kończącym. Mianowicie jestem dumny zarówno z Pana, jak i ze mnie, ponieważ przez trzy godziny ciągłej rozmowy nie odnieśliśmy się ani razu do bunga bunga. Były takie próby. Zauważyłem tutaj prowadzące w tę stronę przemilczałem z godnością osobistą, uważając, że też byłby zbyt niski poziom ludowego rozpasania, no bo jak już byśmy raz tam weszli, to, to byśmy w tym kabarecie zostali. Tak, tak. Jeżeli były takie moje próby, to przyznaję, że były one naprawdę nieświadome. Tak My jest. dotarły tylko niego, ale też nie chciałem w nie wchodzić. Przypadkowo wypsnęło się. Dwukrotnie zarejestrowałem poważną próbę zboczenia w tę alejkę. Będę musiał odsłuchać w takim razie. <słuch> więc więc no, siła oddziaływania jest znacząca. Ja przyznaję, że ja rejestruję faceta. I on istotnie cały czas działa, ale właśnie z tego powodu musiałem się powstrzymać także proszę państwa na dzisiaj chyba dziękujemy, życzymy miłego wieczoru, z tej strony rozmówcami byli Zazowa Zorro i Enemy i kłaniamy się przedświątecznie bo no trzeba w końcu zapakować te, te prezenty a I za tydzień była. za tydzień chyba nas nie ma, czy będziemy bo to ja, też to, już przed tak? Mhm mm to do ustalenia, jak pan chce no, ja tam co ja mogę chcieć? Ja tam. Chcie, tak, ja muszę zobaczyć kalendarz, kiedy, 20, kiedy wychodzi 24. Bo ja tak zarobiony ostatnio jestem, że o A dzisiaj który jest? 16? 16. No to plus 7 daje 23. To tak krótko przed wigilią, wedle mojego rachunku. Jak pan chce, możemy sobie darować. I wrócimy 30. Bo... Z prognozami na nowy rok. Tak. Ja pierdykam. To będzie hit sezonu. Tutaj co mówią na mieście o Nowym Roku, co nam wybuchnie. To... Ośmię, żeby nic nie wybuchało. Niech pan pamięta, w jakim kraju ja mieszkam. Ja rozumiem, ale to, to, to, mnie to ten temat zawsze rajcuje na koniec roku. Jak mhm. te różne podsumowania się publikują, to rzucam się na to, jak wygłodniała Hiena. Bo... Tak. bo... Każdy chce coś wiedzieć, nie? A nie ja też szczególnie. te ja wszystkie dywagacje o czarnych i szarych łabędziach. Ja, łabędzie też dawno mi już oklapły. No już, już absolutnie nie działają na mnie. Ten, no. ten Erian, już, jak go słyszę, widzę, to już, już przejadł mi się tak strasznie, że nie chcę faceta znać. Już, ja nie powiem, że jestem aż tak zaawansowany, ale przeszedłem ten etap pomińmy to łaskawie i mhm. idźmy dalej no bo świat ma swoje wyzwania i się nie kończy na jednej osobie tak? mhm. więc no, są różne spojrzenia różne ciekawe ja kilka takich e, ostatnio zbudowałem e, sobie wizji to nie, nie ale Jackowski nie, nie. Mhm. takich wizji realistycznych co do rozwoju e, wariantowego sytuacji w, w naszym Ostbloku wydzielonym z naszego nowego RWPG, czyli, jak mówią Rosjanie, EuroSojusz. oni tak z przekąsem specjalnie akcentują to. Eurosojuzie. żyjecie teraz i co, dobrze wam teraz? No, to jeden taki Moskwianie mi tak zażartował i mina mi zrzedła. No, Także.. To, to, to jest ciężkie, rzeczywiście. I on, on to mówił śmiesznie, ale i straszną zarazem, bo klasykę zna i on wie co mówi. Mm -hmm. No także tak się z iskrą wokół na mnie patrzy, co ja mu odpalę tu. A ja pokornie mówię, no słuchaj, wiesz jak sytuacja wygląda, nie? <laughs> No. no tak, no że przecież przecież nie, nie, nie będziemy tutaj propagandy tworzyć, tak, że żyjemy w e, eurokochozie miodem, mlekiem płynącym i wszystko na piątkę z plusem. Na 500 plus jest, na razie. A co dalej, to dopiero za, za dwa tygodnie, tak? Mhm. Dowiemy no, tak się. pan chce 23, absolutnie zależy od pana, tak? Od? Ja jestem chętny w każdej chwili no. Nie, no. Ale to, ale to, ale to mówię, bo daje panu absolutnie pole wyboru. Data jest bolesna. Mhm. To znaczy święta, no. Mikołaje i te tematy, także to. No, no to 30, po prostu 30 wrócimy. Zrobimy krótką przerwę i będziemy teraz te scenariusze, bo to. O no tak. To, to nie jest tak, że ja sobie od razu napiszę i będę miał nie, nie a nie to, też, to ja też muszę dużo poczytać jakąś wizję trzeba mieć tak? Aha. skupimy się pomasujemy tutaj czoło coś się stało tak? tak, to do, usły, do usłyszenia i niech pan zdrowieje no i wesołych świąt bardzo życzę no właśnie, a propos <ślał> <ślał> wesołych świąt tymczasem i nawzajem, tymczasem.